Cześć wszystkim słuchającym. Cześć. Tak, cześć Rychu, cześć Mando. Po ekipie już się możecie domyślić, że będziemy rozmawiać o Star Warsach, ale dzisiaj wyjątkowo nie komiksowo, nie książkowo, a zasiedliśmy tutaj w wirtualnym studiu do gorącej premiery, która się w zasadzie zakończyła serialowej, czyli do Star Wars Skeleton Crew, czyli do załogi rozbitków. Trochę jestem niepocieszony, że nie zostawili bardziej wiernego tłumaczenia, ale to sobie później będziemy o tym dywagować czyli najnowszego serialu z uniwersum Gwiezdnych Wojen no i panowie od razu szybko do rzeczy, muszę was zapytać najpierw o oczekiwania względem tegoż serialu no bo on zapowiedziany był już w sumie dosyć dawno, bo jeżeli mnie pamięć nie myli to w 2022 roku i wydawało się początkowo, że on się pojawi dosyć szybko a później to ja miałem wrażenie na pewnym etapie, że w ogóle wszyscy no. o nim zapomnieli i w ogóle nie, nic nie było słychać na temat tej produkcji. No a to mogło wpływać na oczekiwania względem właśnie tej produkcji. Jak tam panowie wy podchodziliście do załogi rozbitków? No ja jestem z tych, co zapomnieli. Ja się przyznaję bez bicia. <grym> <grym> no, pamiętam jak to było ogłaszane na... Chyba D23, czy coś takiego, tak? E, tam było. Chyba na Celebration e, pierwszy raz. A może ale Celebration. Tak, no na tak. której z, tak. no, z, z, z, z tych konwentów, pamiętam, widziałem wtedy. Y, Kojarzył przede wszystkim logo. E, nie pamiętam, czy tam wtedy już był jakiś urywek, czy nie e, to raz dwa nie wiem czy myśmy wtedy oglądali Mandalorianina czy Boba Fett'a no to był taki moment gdzie ja trochę byłem obrażony na te disneyowskie gwiezdnowojenne seriale które no, miały problem z jakością więc nie spodziewałem się pod tym wszystkim za dużo i dopóki to gdzieś nie wypłynęło całkiem niedawno, że to już zaraz, to tak naprawdę gdzieś mi ten serial totalnie zszedł z radaru. Znaczy mi on z radaru nie zszedł, bo ja no, mam to na radarze cały czas, jak coś tam się dzieje, ale... Nie ukrywajmy, Disney zabił u mnie tą ekscytację oczekiwania, bo no muszą być twarde dowody, żebym ja już się zaczął jarać. Nie? Jakikolwiek film kinowy, póki nie zobaczę plakatów w kinie, to, to w zasadzie o nim nie myślę. Więc na tą szkieletową załogę też e, tak no zdjąłem to z radaru. Wiedziałem, że coś tam się może będzie robić, a może nie. Może powstanie, może będzie skasowane. Te newsy się jakieś tam pojawiały. Średnio je śledziłem. Wiecie, w końcówce była całkiem niezła promocja tego serialu. E, uderzyli w te lata 80., -te, w tę nostalgię. Ja nie oglądałem nic z tych e, zapowiedzi. Chyba tylko trailer obejrzałem, e, czy też teaser którąś z zapowiedzi. Ale gdy już było wiadomo, że to powstaje, no to ja się jarałem. Bo, bo chciałem taki serial zupełnie oderwany od tego ciężaru głównego wątku gwiezdnowojennego całościowo. Plus, no, jestem targetem, bo lubię takie filmy o dzieciakach i dla dzieciaków. No i tak sobie pomyślałem, że z synem obejrzę i to był w sumie pierwszy serial Gwiezdnowojenny, który obejrzałem z synem i czekał na kolejne odcinki i, i mówię, no oczekiwania mieliśmy duże, ostatecznie, finalnie. A ty, Jerry? Ja byłem jakoś tak po środku pomiędzy wami, dlatego, że ja pamiętam, że jak się pojawiły pierwsze zapowiedzi tego serialu, to byłem bardzo na tak, bo to się zapowiadało od początku na trochę coś innego, no bo ty, Mando, wspomniałeś, że jesteś targetem, w sumie my tego głośno nie powiedzieliśmy, a w zasadzie to pewnie dla części słuchaczek i słuchaczy jest istotne, jeżeli z tym serialem się nie mieli okazji spotkać, że to jest serial skierowany raczej dla dzieciaków. To jest przygodówka i ona tak od, od początku była sprzedawana, że to jest historia z dzieciakami w roli głównej i właśnie dla młodszego odbiorcy, No, czyli tak naprawdę coś, czego nie dostaliśmy do tej pory, no bo raczej było rozgraniczenie, że te seriale live action, one celowały w dorosłego widza, a patrząc po Mandalorianinie, to pewnie nawet stetyczałych widzów. A dla dzieciaków, no to były raczej animacje, nie? Więc ja byłem pod tym kątem zainteresowany, ale z drugiej strony no, trochę ten entuzjazm u mnie właśnie zabiło to oczekiwanie i to, co ty, Mando, podniosłeś, czyli, że my tak naprawdę w którymś momencie to naprawdę przez staliśmy dostawać informacje na, na temat potencjalnej premiery. Ja już miałem, nie chciałem tego artykułować głośno, ale miałem już wręcz takie obawy, że my się tego serialu w ogóle nie doczekamy. Że wiecie, że on po prostu będzie takim e, nie wiem, e, filmem o X-Wingach, który nam zapowiedzieli i który już miał wszystko łącznie z reżyserką i, i teaserem no promocyjnym. No przykłady możesz mnożyć. No, mo mogę, mogę, ale wiesz, już chciałem tak użyć jakiegoś takiego konkretu, który już się wydawało, że jest nie do ruszenia, a jednak został zaorany i tutaj naprawdę miałem obawy że z czymś takim możemy mieć do czynienia finalnie, no ale jak już dostaliśmy ten pierwszy trailer, no to ja byłem bardzo od początku na tak no bo też wiedziałem że będę oglądał z młodym i liczyłem na to, że w końcu dostaniemy coś naprawdę takiego innego i w klimacie i, i może pod kątem historii, no a na ile to się udało, no to zaraz sobie pogadamy. No ja oprócz tego, że oglądałem z córką, to oglądałem też ten serial z żoną i to jest pierwsza produkcja ze Świata Gwiezdnych Wojen, na której mi się udało ją namówić i obejrzała cały, no więc to już chyba dość, dość dużo o nim mówi, także mówię, no córkę już mi się udało dawno temu wciągnąć w Star Warsy, a teraz powoli zacząłem dzięki załodzę trochę konwertować żonę, także no, tyle. No, to jest taki serial, co może się spodobać, bo tak jak Jerry powiedział, to jest dla dzieci, ale to zarówno dla tych małych dzieci, jak i tych dużych mm -hmm. dzieci. Mm -hmm. tak. Tych, które się wychowały na Gunis, tych, które teraz, no, jest to modne, nie? Stranger Things i tego typu produkcje, czyli trochę szczucie nostalgią lat 80. bo na tym to bazowało i to jest taki serial i ja podejrzewam, że z córką też bym się bawił doskonale, bo moja córka wielbi Stranger Things i pewnie, że ona też całkiem z przyjemnością by oglądała ten serial, ale akurat tak wyszło, że to był serial tylko mój syna na razie. Mhm. Aczkolwiek, no, nie wykluczam powtórki z córką. Zwłaszcza, że takie Stranger Thingowy vibe jest jest tutaj mocny. Są takie sceny, gdzie po prostu Yy, widziałem chłopaków ze Stranger Things, tak? Zwłaszcza w końcówce. No to jest totalnie końcówce. przetworzenie, tak, nie? Tak. To, to, Pod tym kątem tu nie ma oryginalności. To jest oryginalny serial jak na Gwiezdne Wojny, ale pod tym kątem nie ma. Masz małe przedmieścia, tylko nie amerykańskie, a galaktyczne, ale w zasadzie zrobione jak amerykańskie przedmieścia, nie? Masz, yy, po, po, pościgi na rowerach, walkie i tak dalej. Tylko, że wszystko w, w ramach uniwersum Gwiezdnych Wojen, nie? Jak mhm. mamy rowery, a rowery mamy i na początku i finałowa ucieczka na rowerach. Tak, też oczywiście jest i ścigani przez e, wielkich złych. No to, to wszystko tutaj jest, nie? Zgadza się. No dobra, to przejdźmy krótko do ekipy stojącej za tym serialem, bo w przypadku załogi rozbitków, szkieletowej załogi, głównym twórcą jest John Watts, którego zapewne wszyscy kojarzymy głównie ze Spider-Manów z MCU. I dla mnie to jest taki wyznacznik umiarkowany jego umiejętności, bo o ile te pierwsze ja lubię, to ten ostatni to było dla mnie kaszana niedośćwierdzenia, więc tu nie wiedziałem jak on wypadnie, ale tak jak w sumie bywało też już wcześniej w serialach Marvela, w Gwiezdnych wojnach, może nawet nie do tego stopnia, tutaj mamy też niezłą reżyserów, którzy się przewijają w trakcie tego serialu, bo odcinki reżyserował tutaj oprócz Watts'a także David Laurie czyli między innymi twórca Zielonego Rycerza, a także przewinęło, przewinął się tutaj duet Daniel Kwan i Daniel Schnein, Schneinert czyli The Daniels mm -hmm. z, z, z słynnego hitu, czyli Wszystko wszędzie na raz także tutaj Bryce Dallas Howard, stała twórczyni w Gwiezdnych Wojnach Lee i Zayak Chang, ale no no to, to są nazwiska naprawdę takie dosyć dużego kalibru, ja mam wrażenie, jeżeli chodzi o twórców poszczególnych odcinków. No a za scenariusz odpowiada w większości odcinków John Watts z Christopherem Fordem, który współtworzył, no tak jak mówię, większość odcinków w duecie. No i o ekipie twórców to w zasadzie to by było Tyle, a aktorsko, bo z tym się też możemy rozprawić, bo tutaj jakichś bardzo dużych nazwisk wielu nie ma, no bo w rolach głównych mamy po pierwsze Judah Lowe jako Joda mm -hmm. na Uda, czyli kapitana, pirata który stanie w pewnym momencie na drodze naszych dziecięcych bohaterów no i to jest na pewno nazwisko, które może być dla części widzów magnesem, no a partnerują mu młodzi aktorzy gdzie ja tak naprawdę kojarzyłem i to, to, to, to bardziej post factum bo to ty mi mando powiedziałaś, że Ryan Kiera Armstrongo nagrała w podpalaczce, bo jej tutaj przyznam się trochę nie poznałem no a w, poza tym w zasadzie no to jakichś dużych nazwisk w obsadzie nie uświadczymy. No, bo to są młodzi aktorzy, nie? No Charlie McGee z Podpalaczki jest rozpoznawalna, też jej nie poznałem po pierwszym odcinku mi z kolei Ingo powiedział ale potem widziałem ją mhm. Droida, SM33 gra. Nick, Frost. Nick Frost, to tak, jest tak, tak. Ed z Wysypu Żywych Trupów i w sumie nie wiem, czy kogoś rozpoznaje, bo reszta jest w zasadzie w charakteryzacji głównie no Nick Frost też oglądaliśmy po polsku, więc tego Nika Frosta i tak yy, przynajmniej by, nie wiem jak wy, ale yy, ja nie wiedziałem, że to był Nick Frost i dopiero jak sobie sprawdzałem obsadę to gdzieś mi się to rzuciło w oko. Yy, nie wiem kto podkładał głos w polskiej wersji. Jeszcze z yy, bardziej znanych aktorów, aktorek w zasadzie Kerry yy, Condon, która grała yy, chociażby w duchach Inisherin i yy, yy, yy, zresztą dostała za to chyba nominację do Oscara o ile dobrze pamiętam więc takich no, też większych, ważniejszych, może bardziej rozpoznawalnych nazwisk, nazwisk która grała matkę Fern. Mhm. tak I, i, I to wszystko całej reszty nie znam. Absolutnie tak sobie patrzę na, na obsadę, to Pierwsze widzę, pierwsze słyszę. No dobrze, no to szybko w sumie sobie z tym aspektem poradziliśmy. No to, rychu jako że mamy Ciebie na podkładzie, to może wprowadź nas krótko w fabułę tego serialu. W serialu śledzimy przygody czwórki bohaterów. Wima, Nila, Fern i KB. Czwórki dzieciaków, które przypadkiem trafiają na statek kosmiczny, który kiedyś należał do, jak się okazuje, sławnego pirata i zostają wbrew własnej woli, można powiedzieć, wystrzeleni z własnej planety w kosmos i chcą na tę planetę wrócić. Tak, tak naprawdę to jest historia o powrocie do domu grupki, grupki dzieciaków. I tym, co im się przydarza w trakcie, natomiast to, o czym już Mando, przepraszam, Jerry wspomniałeś, dwie dodatkowe postaci: Jod, na w tej roli Judlow i SM33, tak? czyli no, wydawałoby się Rycerz Jedi i Droid, z którymi przy, przychodzi im się, im się spotkać w trakcie tej, tej przygody. Tyle. No wszystko inne będzie już, już spoilerem, tak naprawdę, więc nie chcę mówić więcej, chyba, że Wy macie coś do dodania. I tak będziemy spoilerować. Całość akcja rozgrywa się po. W epizodzie szóstym. Tak jest. To już jest po Imperium. Już mamy Nową Republikę. Aczkolwiek, no, to działamy na obrzeżach galaktyki. Bo nasi bohaterowie pochodzą z planety at -Atin, która jak się okazuje jest jakąś legendarną, ukrytą planetą, o której piraci śpiewają pieśni, że jest tam złoto i, i, i jeszcze więcej złota i na tę planetę nikt nie zna drogi i gdzieś tam jest ukryta pradawna piracka mapa, czy coś. No i nasi bohaterowie raczej trafiają, mówię, no do tych e, spelun, nie? Do tych pirackich tawern i obracają się w tych towarzystwach. Także tu nie ma szturmowców, tu nie ma e, tego, co przynajmniej na pierwszym planie, tego, co jest rozpoznawalne w Gwiezdnych Wojnach, aczkolwiek e, X-Wingi i inne statki Nowej Republiki mają swoje 5 minut. Na szczęście, gdy pojawia się dwóch pilotów, a pojawia się dwa razy, dwoje pilotów to nie jest... W ten Filoni i e, siwy Azjata, tylko to są inni piloci, zarówno przy pierwszym pojawieniu, jak i przy drugim pojawieniu. Także mamy niezbity dowód, że w Galaktyce po upadku Imperium jest więcej niż dwóch pilotów X-Wingów. Tak, no Widzę, że tutaj nawiązałeś od razu do Zgadza strachu, się. który był w nas wszystkich, jak tylko X-Wingi pojawiły się w tym odcinku, bo ja dosłownie... Długnotnie, bo w finale też miałem ten strach. Tak. Ja byłem rozczarowany, że to nie Filoni, tak? Ja mówię, kurczę, no, powinien być, a nie wyszło. No. Ale powiem Wam, że naprawdę to zresztą. Uż gadaliśmy o tym wcześniej. Naprawdę ja się spodziewałem, że, że to on będzie. tak? W zasadzie to chyba bardziej... No ten... i tutaj to, co <gry> powiedziałem jeszcze, oprócz tego, że jest to Gunnis, zresztą Gunnis to też jest piracki film, oprócz tego, że to jest Stranger Things i szczucie yy, nostalgią troszeczkę, to jest to totalnie piracka opowieść, bo droid SM-33 to jest stary droid z pirackiego statku. Mamy te tytułowe szkielety na statku, yy, no i mamy mnóstwo piratów, czyli w sumie pod każdym kątem ten serial trafia do mnie. Zabawa dzieciakami, Gwiezdne Wojny, lata 80., w cudzysłowie oczywiście i Piraci. No tak, to, to ten piracki aspekt jest w sumie bardzo fajnie ogrywany, no bo mamy tutaj takie powiedziałbym oldschoolowe artefakty, nie? Bo mamy nie wiem, kapelusz, rapier i, i inne tego rodzaju rzeczy, ale w zasadzie jednym z takich running joke'ów, czy całych motywów przewodnich, czy wątków przewodnich w tym serialu, no no to jest cały ten piracki kodeks, wokół którego tutaj wiele rzeczy się kręci i mm -hmm. wedle którego wiele rzeczy jest rozgrywanych. I to jest też bardzo fajna zabawa sama w sobie, tak, tak mi się wydaje. Także fajnie, że to od razu na początku podkreśliłeś. I ja wam powiem, że... Dla mnie to był bardzo fajny motyw też, że my jesteśmy po powrocie Jedi. Bo ja w sumie próbowałem sobie przypomnieć i nie znalazłem nigdzie tej informacji. Wydaje mi się, że im się to udało ukryć. Ja też byłem zaskoczony. Że, że to się będzie rozgrywało właśnie w takim okresie. Bo była ta informacja o tym, że właśnie to będzie jakaś taka quasi piracka opowieść o powrocie dzieciaków do domu. Ale byłem naprawdę przekonany, że to będzie w zupełnie innym okresie historycznym, i w sumie to jest bardzo fajny patent, bo wydaje mi się, że tutaj no, daje to też pe pewne perspektywy, nawet żeby tę opowieść może kontynuować, ale to sobie na koniec zostawimy. Tak czy siak, jakby bardzo się uśmiechnąłem, właśnie, że to już mamy do czynienia z historią. Te pięć lat po powrocie Jedi. Mm -hmm. Jeszcze dodam od siebie, że no, podkreślając to wszystko, o czym mówiliście, tak, czyli to jest przede wszystkim piracka y, opowieść tak, i tych piratów w ogóle samych w sobie jest tutaj bardzo dużo i zwłaszcza jak w, weszło gadanie o kodeksie, no to ja już y, widziałem niemalże Johnny'ego Deppa i całą resztę ekipy z piratów z Karaibów, ale dla mnie przez większość y, czasu ten serial w ogóle mógłby nie być gwiezdnowojenny. Ja bym się bawił na nim dokładnie tak samo. Tych motywów z Gwiezdnych no tak, Wojny tutaj tak. jest trochę, jest sporo, zwłaszcza mam wrażenie w drugiej połowie czy pod koniec, a w samym finale to już w ogóle bardzo dużo, ale tak naprawdę jakby to było zupełnie inne uniwersum. Podejrzewam, że bawiłbym się niemal, że tak samo e, po prostu tych smaczków e, byłoby trochę. mniej. Tak, ale bardzo fajnie to jednak wpasowali w Zgadza Gwiezdne się. Wojny. Zgadza się, ale, ale nie musieli. Chodzi to, mi o to, że nie ja musieli. To na boku, nie? Oczywiście, nie musieli. I wiesz, no w Gwiezdnych Wojnach masz cały odłam tych złoczyńców e, i te, te męty społeczne i tych złych e, piratów, którzy łupią gdzieś tam e, innych, ale tutaj właśnie to, co Jerry powiedział, tutaj jeszcze dodali te klasyczne pirackie motywy wplecione w to kosmiczne uniwersum, co też jest fajne. No i tutaj to, co tylko co powiedziałeś, że tak samo byś się bawił. Ja się zgadzam, że na tym serialu można się myślę uniwersalnie dobrze bawić, mhm. bo on jest po prostu naprawdę dobrze i w przemyślany sposób napisany. Natomiast ja mam wrażenie i tu nie wiem, czy się ze mną Zgodzicie, że te... To te smaczki gwiezdnowojenne, one też są bardzo fajnie poukładane, bo już jak się spojrzy na samą postać naszego kapitana Silvio, czyli, czyli postaci granej przez Joda Lowe, kapitana o wielu imionach, czyli Joda, no to on jak się tylko pojawia na scenie i wykazuje zdolności w zakresie mocy, no to jest na pewno coś fajnego, bo no, tym sobie nieźle tutaj grają, mam wrażenie. W tym sensie, że ja na początku... No to się mocno zastanawiałem, czy to będzie tylko, wiecie, taki użytkownik mocy jakiś, nie wiem, trochę śladowy, że się tak wyrażę, czyli że właśnie potrafi sobie tam przenieść przedmiot z jednego końca stołu na mhm. drugi i, i to wszystko, czy jednak gdzieś tam jakaś przeszłość za tym stoi i to jest bo ja bym się chciał może na ten, przy tym na chwilę zatrzymać, to jest moim zdaniem całkiem Aha. zmyślnie poprowadzona postać, bo on jest szalenie niejednoznaczny, nie, że z jednej strony właśnie ma tę tajemnicę związaną z mocą, bo przecież w którymś momencie od razu uprzedzamy jeszcze raz, że będziemy spoilerować. Wchodzi na scenę przecież też miecz świetlny, który on posiada. Mm -hmm. Więc y, ma wszelkie atrybuty Jedi tak naprawdę. Miecz to nie jest jego. Oni to zdobywają w tej w tym skarbcu. W tej na grocie tej kapitana. I, tak, tak, tak. I on wtedy zaczyna go używać, mhm. a w nowym kanonie każdy potrafi a no, używać w tak. w tak, Ale to co mówisz, o, to od początku jest fajnie rozgrywane, bo ta scena w więzieniu w pierwszym odcinku jak on przywołuje ten klucz, to jest tak oldschoolowo zrobione. Ten klucz leci do nich tak jak w filmach z lat 80 jakby na sznurku był dyndany mhm. i ja na tym etapie rozważałem jeszcze, że to jest sztuczka. Mhm. On tam jeszcze raz chyba coś używa mocy jeszcze chyba w pierwszym odcinku, ale no, na tym etapie jeszcze nie wiedziałem. Na dwoje babka wróżyła. Jest użytkiem wynikiem mocy albo nie, nie? Potem się okazuje, że jest, ale potem jest bardzo niejednoznaczną postacią. Czy dobry, czy zły. No, dorastał w takim, a nie innym miejscu. Jest taką, a nie inną postacią. Ale ja wam powiem, że nawet dzień przed finałem rozmawiałem z nauczycielem u siebie w szkole, który też to oglądał i, i sobie dyskutowaliśmy, kim on może być, nie? Wiesz, odcinek do końca i się zastanawialiśmy, czy to jest były Jedi, którego zniszczyły mroczne czasy, czy to jest... Ten, ten nauczyciel stawiał, że to jest, wiesz... Coś w stylu chłopca odmiotły z finału mm -hmm. Ostatniego Jedi, że to jest po prostu dzieciak, który dorastał w slamsach i jest yy, użytkiem, użytkownikiem mocy, ale nigdy nie został znaleziony przez Jedi i nie został przeszkolony. No, ta, Także do końca w sumie jest yy, naprawdę fajnie prowadzona postać i to, co dostajemy na końcu, czyli takie dwa zdania Originu, które... Tam rzucają nam lekko światło, ale niewiele. Dla mnie jest mega. To, że nie wiemy, jak kończy się jego historia, też jest według mnie fajne i daje potencjał na, na rozbudowę w komiksach, książkach, na co ja w sumie czekam, mm -hmm. bo postać naprawdę fajna. No on okazuje się finalnie taką złamaną postacią. Nie? To tak jak mówicie, nie, nie jest jednoznaczny. On w, w zasadzie można powiedzieć, że o 180 stopni robi zwroty, co chwila. No wiadomo, kieruje się przede wszystkim swoim własnym interesem, ale no został złamany przez życie, przez te swoje doświadczenia. Tak jak Mando powiedziałeś, czy to chłopiec odmiotły, czy były Jedi. No, prawda leży gdzieś po środku. tak, Więc, więc dostajemy to jego króciutkie backstory. I no, widzimy, że ma, on ma za sobą widzimy, czy słyszymy ma za sobą tę traumę, która go pchnęła do prowadzenia życia w taki, a nie hmm. inny sposób. I tak, no już nawiązując do tego, co mówisz, w sumie nie wiemy, co się z nim dzieje na końcu i to może pójść oczywiście w każdą możliwą stronę. Tak, może no być. wiesz, pewnie liczyli na drugi sezon, którego nie będzie, ale, ale mi się to podoba. Podoba mi się, że on nie jest jednoznacznie zły, nie jest skrajnie zły, ale dobry też nie jest. No, się, Absolutnie. Robi Absolutnie. rzeczy Absolutnie. jednak złe, ale w finale, gdy jego kompanii zaczynają tam zabijać, strzelać, no to nie jest za tym, aczkolwiek nie przerywa. Nie? On tu przyjechał po złoto i chce to złoto zdobyć. To, że ktoś na boku sobie robi swoje, trudno. Nie, nie będzie się temu przeciwstawiał, ale ja na końcu miałem mało taką chwilę obaw jak m, ratują KB i krzyczą ten statek zaraz na nas spadnie i on nie spada i oni odbiegają i się obracają. I ja miałem obawę, że zobaczą Joda, który mocą e, przytrzymał statek. ten statek. No, no dobrze, że nie, bo to tak, niech on zostanie taką, n, taką raczej złą, ale niejednoznaczną postacią. E, niech nie ratuje dzieciaków. A czy To jest w ogóle dla mnie e, chyba najlepszy aspekt tej postaci e, w Właśnie ta niejednoznaczność, bo on... Y, y, Zwróćcie uwagę, że on jest trochę postacią właśnie w stylu, nie wiem, Hanna Solo, która się ze wszystkiego wygada, nie? Że nawet nie wystrzela z opałów, tylko się wygada, bo tam mamy przecież chociażby w środku serialu ten taki segment, kiedy on nagle trafia na jakąś planetę pomiędzy walczące frakcje i, i potrafi właśnie się wyłgać z tego wszystkiego urokiem osobistym i dobrą gadką, ale wam powiem, że dla mnie to, jaką postacią on się okazał, to jest nie dość, że fajne, ale to jest też ciekawe, bo mam wrażenie, że to nie jest typowa zagrywka w serialu dla młodszych widzów, bo ja pamiętam, że Steve coś takiego powiedział w, po jednym z pierwszych odcinków, że to będzie, zanosi się na to, że to będzie taka klasyczna droga, że koło 5 6 odcinka Jod zdradzi nasze dzieciaki, a później w finale jednak się opamięta i, i uratuje dzień. I szczerze mówiąc, to ja miałem trochę podobne, nawet nie tyle obawy, co, co po prostu zakładałem, że to faktycznie może iść w takim kierunku, nie? No bo to jest taki klasyczny trop właśnie w opowieściach tego typu, nie? Że Mamy tego złola, i trochę, nie wiem, jak Han Solo w Nowej Nadziei, nie? że już się wydaje, że y, jednak wybrał siebie, a, a jednak wraca. I, no, i, no, i, no i do pewnego momentu troszeczkę tak było. I tak, nie? i do pewnego momentu trochę tak było i dlatego dla mnie ta y, ostateczna Wolta i ten kierunek, w który y, popchnięto y, Joda i to, że on się jednak okazuje można powiedzieć w pewien sposób szczery w swoim dążeniu do złota i, i, i w tym, że mm, tym dzieciakom dosyć otwarcie mówił od któregoś momentu, że tylko o to chodzi, że to nie była po prostu tylko taka zdrada na 5 minut i, i to wszystko, to jest mówię, dla mnie ciekawy, ciekawy wątek, bo to się wpisuje z jednej strony właśnie w to, co podkreślaliście, nie? że to jest postać w pewien sposób złamana, no bo mamy i ten wątek mistrzyni, która zginęła na jego oczach i pewnie właśnie życie w nieciekawych okolicznościach. Ale z drugiej strony, no też to co podkreślacie, no to jest postać negatywna, ale, ale w takim, mówię, ciekawy sposób pisana. Bo dla mnie na przykład dużym szokiem było to, jak on zabił tego Brutusa to też, to, to był chyba dla mnie taki no, ostateczny no. motyw, kiedy ja się zorientowałem, że jednak oni nas tutaj zaskoczą, że to, że to nie będzie tutaj żadnego odkupienia dla tej postaci w tym serialu, tylko, że jednak on jest po prostu piratem z krwi i kości, bo tego się totalnie nie spodziewałem, nie, no jednak zakładałem, że znowu tu się wygada, tu coś tam zakombinuje i tak dalej, a on, wiecie, podchodzi, bezceremonialnie go po prostu odstrzelił i i tyle co, co mówię, bardzo, bardzo mocną sekwencją, i też na to wszystko mi się wydaje, że to był fantastyczny casting. Ja od lat mam słabość do Judalow. On grał w wielu filmach, które bardzo lubię i on naprawdę robi świetną robotę i wydaje mi się, że też w tym serialu jest świetny, bo jest, świetny, jest po świetny prostu świetny tak, że sprawdza. on... Wizualnie i aktorsko. I, I wizualnie i aktorsko, ale właśnie przede wszystkim to, to, jak on potrafi grać te różne emocje, że on potrafi być dowcipny i w zasadzie grać grać komediowo, potrafi grać na poważnie, a też z kolei jak mamy te sceny takie, gdzie on ma być, nie wiem, groźny na przykład i tam, nie wiem, strofuje dzieciaki, czy, czy robi jakieś złe rzeczy, to też jest w tym wiarygodny. No, rewelacyjny casting wydaje mi się, jeden z najlepszych, jakie w tych serialach Gwiezdno Wojennych mieliśmy. No i ten cały jego origin też nadal jest niejednoznaczny, bo ja zakładam, że on nie był szkolony na Jedi, w sensie dosłownym. Mm -hmm, pewnie nie, pewnie nie. W sensie wiek mówi, że to już jest starszy facet, że żył pewnie w czasie Wojen Klonów, ale nie sądzę, żebyśmy dostali gdzieś tam, wiesz, młodego padawana w tamtym czasie. Mi się wydawało, z tej jego krótkiej historii wywnioskowałem, że ona go raczej w mrocznych czasach znalazła już starszego faceta no i tak, trochę to już z nim było pobyła. Po, po rozkazie. Niekoniecznie na zasadzie mistrzyni uczeń. czy znaczy, to nie pada, nie? Z, to ja się domyśliłem. Ja to tak zrozumiałem, tak, zrozumiałem od razu, nie? Że No to też tak, tak, to zrozumiałem, nie? Że po prostu go przygarnęła, była z nim trochę i zginęła i tyle. No ja bym tutaj chciał coś dodać, ale w sumie to już nie mam co. Zdecydowanie najlepsza rola w tym serialu. Świetny casting. No, tak samo Jerry jak ty, bardzo lubię Judalo. Może za Kapitan Marvel trochę. Trochę mniej, ale no jest świetny i to jest to jest najlepsza najlepsza postać tutaj w całym tym, tym serialu jak ma być straszny to jest straszny jak ma być czarujący to, jest, to jest czarujący tak jak, tak jak Ford kiedyś był no te jego przemówienia dla, dla piratów takie, takie teatralne no. teatralne absolutnie no to, jest, to jest taka klisza, że zęby no, wyborom ale cwaniaki który ma się wyłgać to jest cwaniakiem tak. nie jak tam właśnie opłacił jedną z ekip które z tobą walczą, to opłacił, nie? Jest naprawdę fajną postacią i zgadzam się, to zabicie tego kapitana było dla mnie szokującą sceną, bo to jest serial dla dzieci a to jest Disney nie? Mhm. To, to jeszcze przed Disneyem George Lucas pudrował i tak jak kiedyś fani, dzisiejsi fani tego może nie pamiętają ale kiedyś bardzo długo i bardzo gorąco było, że Han strzelił jako jedyny, czy Han strzelił pierwszy że to nie Grido strzelił, żeby tylko wybielić tego Hana Solo nie? no tutaj to nie jest Han Solo, to nie jest pozytywna postać, ale to nie jest też negatywna postać a mimo to widzimy jak z zimną krwią e, morduje nieuzbrojonego nie gotowego w ogóle do walki e, swojego jakiegoś tam przeciwnika z, ze swojej kompanii, nie? więc mhm. no, ja byłem nie ukrywam zaskoczony bardzo tą sceną. No chociaż to, że on jest bezwzględny to już, że, e, takie sygnały mieliśmy, ale to, to mówię to znów to się wpisuje po prostu w to jak dobrze jest ta postać pisana w tym odcinku nie wiem w ogóle nawet, czy nie moim ulubionym w całym tym serialu, czyli jak oni są na tej planecie, w tym kurorcie takim i schodzą tam do tej krypty, gdzie jest ta pułapka kwasowa i on zalewa kwasem. A i zalewa całą... wszystkich kwasem. Tak, no. tak, I, bo to też no było tak. dla mnie takie, yy, no tak jak ty powiedziałeś, szokujące w przypadku kapitana, to dla mnie to był taki pierwszy szok, nie? Brutus no, to był no, drugi, mocny, ale tam <głos> też się zdziwiłem, nie? Bo y, oczywiście tego nie widzimy, ale tam te wszystkie krzyki yy, i tam widać po reakcji dzieciaków, że one też y, są bardzo zaskoczone i, i tak jest szokowane, że on się na to zdecydował i no, no to tylko pokazuje właśnie, że był pomysł, jak tę postać poprowadzić. To w ogóle był świetny odcinek. Jeden z najlepszych tego serialu, bo na samej planecie i takie żarty, które były całkiem niezłe i potem właśnie to zalanie kwasem i potem ten skarbiec na dole, który był wow, nie? Tam tyle smaczków, jakichś takich e, wibracji z przeszłości. Ja sobie zaraz po tym odcinku Gunis obejrzałem, bo mówię do dzieciaków, no kurde, nie znacie Gunis, to musimy obejrzeć. Tutaj też masz scenę, nie? Tego nie tykaj, tego nie bierz. E, tam to było Williego, ten skarp i to była ta pułapka. No i na koniec ta scena z mieczem, która jak, jak win go bierze, fan, wielki fan Jedi. <śmiech> I nie zapali, ostrzem w podłogę. Nie? Rewelacyjny to był odcinek. Tak, tak. To może teraz trochę o tej młodszej obsadzie, która moim zdaniem wypada niecała, ale bladziej przy, przy Juddlow. No, z oczywistych względów. Wiadomo, no już, już swoje, swoje zagrał. Oni się jeszcze no, uczą, docierają. Yy, I tutaj mam wrażenie... No, dziewczyny lepiej niż, niż chłopcy. Chociaż no, co prawda w przypadku mm -hmm. Nila może trudno to stwierdzić, bo Nil jest postacią wygenerowaną komputerowo yy, i nie wiem, czy to był jakiś mokap, czy to była faktycznie gumowa piłeczka, na którą później zostało nałożone CGI. Yy, natomiast no mówię, dziewczyny moim zdaniem grają naprawdę bardzo fajnie czyli Fernie, są, KB są świetnie zagrane, zwłaszcza, że między nimi też jest bardzo, bardzo fajna dynamika. Takiej, można powiedzieć, trochę jednostronnej przyjaźni, e, która dojrzewa z czasem. Natomiast Wim, e, no Wim moim zdaniem, jest najsłabszą e, najsłabszym punktem w ogóle całego tego, e, tego serialu. Ja chyba ich wszystkich lubię i wszyscy mają jakąś tam swoją chemię, swoje 5 minut. Każdy ma jakiś e, swój zwrot, jakiś swój punkt, w którym coś e, e, do niego dociera i potem może to sfinalizować e, w końcówce. E, rozdzielają się na różne ekipy i gdzieś tam ta przyjaźń się tworzy. Krótki serial, mało odcinków, ale ja ich mimo wszystko polubiłem. No to nie jest Jutlow, tutaj nie będę tak długo mówił jak przy no wiadomo. E, Jodzie. Ale i tak uważam, że całkiem fajną ekipę dzieciaków się udało stworzyć do do tej historii. Tak, ja się z wami tutaj zgadzam. Zgadzam się z Rychem, że dziewczyny generalnie lepiej niż chłopaki, ale wydaje mi się, że to jest kwestia też tego, że Wim dostał jako postać, jest taką trochę niewdzięczną postacią do zagrania, no bo on jest taki najbardziej, ja bym powiedział płaski, czy jednowymiarowy, no bo to mhm. jest ten idealista zapatrzony w Jedi i... Taki wariat, nie? Tak, tak. Przyciśnie to, czego nie ma przycisnąć. tak, tak. On, tak. on ma pchać tę te, te przygodę. Tak, tak. I, i, i po prostu, i to jest właśnie mówię taka trochę niewdzięczna rola w tym serialu, no bo jednak dziewczyny y, no i przede wszystkim Wim jest też właśnie z Nilem sparowany, gdzie Nil z kolei to jest to, to serce drużyny, nie? Tak jak hmm. Wim popycha akcję tak. do przodu, tak Nil jest tym sercem, a dziewczyny po prostu mają fajną relację, nie? I to jest też tak, że Fern to jest też ta techniczna, KB, no to w ogóle przez te wszczepy i tak dalej to, to one mają zupełnie inną relację, taką też łobuzerską przecież od samego początku, natomiast tak jak mi się wydaje, że od początku to jest taka, powiedziałbym, dosyć kliszowa też ekipa, właśnie w tym podziale, nie na zasadzie, że tutaj przygoda, serce, właśnie ryzyko i techniczna, to tak jak Mando ty podkreśliłeś, oni każdy w zasadzie z tej ekipy ma swoje 5 minut, mo może się wykazać. Ja tak naprawdę jeden zgrzyt miałem tylko mm, w pisaniu całej tej relacji, chociaż y, ja rozumiem też z czego to wynikało i po co to było. Chodzi mi o tę scenę, kiedy y, KB sferne się nie dogadują tam właśnie na tej planecie, gdzie oni się dzielą tak bo, bo Ej, po prostu... No, ja to właśnie na plus stawiam tę scenę. Wiem, no dzielą się, tak wiem, wiem, ale potem no, no, daje nam to możliwość sparowania Wima z KB i tak. trochę uzewnętrznienia się KB. Ehm, no, ale tak, tak. I, no na jest ciebie, taki bo, moment, Ja że mówię, się ja, ja, wiesz, tak technicznie to, to ja rozumiem jakby po co to było i, i później mi to już w toku odcinka nie no bo to pomogło tak naprawdę zbudować trochę KB, nie? No bo my do tego momentu to trochę nie wiedzieliśmy w zasadzie jak pod kątem tych wszczepów to, to wygląda, a to nam pozwoliło zajrzeć dosłownie za kulisy, natomiast jakby na początku mnie to tak zirytowało, bo ja naprawdę mam alergię na pisanie w ogóle popkultury na zasadzie, że ktoś ze sobą nie porozmawia i robi się problem z czegoś czego nie ma, bo po prostu postacie, które no powinny ze sobą porozmawiać, to ze sobą, 3, to ze filmów sobą nie byś, byś musiał no wyrzucić i tak za okno. No tak dużo życia, bym powiedział. Nie? No <laughs> tak, no tak wygląda. Jakbyśmy ale... pogadali, to by się rozwiązało. Ale tam KB nabrała dla mnie e, cech postaci, bo wcześniej to była Ola takim była właśnie trochę... Pionkiem, e, Fern. Ja trochę nie wiedziałem, kim ona jest, jak ona bardzo jest e, cyborgizowana, a tutaj e, no, nabrała cech postaci. E, Nil ma fajny odcinek ten właśnie tam na tej planecie, gdzie te dwie frakcje niczym z e, trzeciego tomu Mrocznej Wieży walczą od dawna ze sobą. E, a Wim jest idealistą i jest e, zapatrzony w tych Jedi, ale też ma dzięki temu bardzo fajną końcówkę, bo on jednak w tego Joda jest wpatrzony jak w obrazek przez większość serialu a w końcówce to wszystko upada rozbija się i, no i ci jego święci Jedi wspaniali, o których bajki czytał na, na dobranoc no, okazało się, że jednak tacy nie są no Nil mhm. też ma fajną końcówkę, jak, jak leci, z działa strzelać. No tak, nie, tam no... ogólnie, tam ten podział jest, jest, wydaje mi się, że fajnie zrobiony w końcówce, ale to do finału to jeszcze, myślę, że za chwilę, bo... Tak, finał jednak... osobno, yy, myślę, że sobie mówimy, no ja w zasadzie to, to tylko chciałem podkreślić to, co Mando powiedział. Może bez sensu, ale tak jak powiedziałeś, KB robi się postacią w tym odcinku, czyli to jest połowa? Nie, czy to nie, to nie jest szósty odcinek dopiero, nie? E, Chyba gdzie, szósty, no. Szósty, gdzie KB trochę nabiera rumieńców charakteru i, i no, urasta właśnie do, do rangi pełnoprawnej postaci, bo tak to faktycznie ona była dodatkiem do Fern do tego momentu, takie miałem wrażenie i tak naprawdę e, ciężko było coś o niej więcej powiedzieć, a tu no. ma, ma jakąś taką raczej Dostaje głębie, to jest całkiem fajnie zagrane i dostajemy też, no później coraz więcej w tych kolejnych odcinkach, łącznie z finałem, o którym sobie zaraz porozmawiamy. No i bardzo fajny droid. Droid jest super. Droid Kolejny jest fajny świetne. droid w Gwiezdnych Wojnach. SM-33, piracki droid, jak taki dziadek na starym statku bez jednego oka, ze szczurem i, I cały czas się na kodeks. No, no. Bardzo fajny. No i w sumie też mi się podoba, że w tym serialu mamy silne nawiązanie do Mandalorianina, za którym ja może jakoś bardzo nie przepadam, ale to jest fajna rzecz. Nie inwazyjna, nie waląca gdzieś tam na społbie, bo w tej ekipie piratów mamy tego. Wejna. Walo? E, Wejna. Wejna. Walo to karmazynowy pirat. Wejna, który w trzecim sezonie Mandalorianina był w ekipie kapitana Rzeżuchy. Tak, tak. Znacie, no, tu już się ze wszystkim zgadzam. Ten droid fajny. Przede wszystkim podobał mi się ten patent z tym szczurem. To też taki zabawny w sumie mam wrażenie trochę uśmiech do tych wszystkich czaszek, które są zamieszkiwane mm -hmm. przez różne zwierzątka w pirackich filmach, więc, więc to fajne. I zanim przejdziemy jeszcze do finału i nie wiem, że się podzielimy jakimiś wrażeniami z poszczególnych odcinków, jeżeli byście chcieli coś wyróżnić, to was zapytam tak kompleksowo o Atatin, bo no, to, jest, no. to jest coś, co ja wam powiem, że mi osobiście bardzo mocno winduje ten serial, pomimo tego, że to teoretycznie nie jest miejsce, gdzie spędzamy jakoś przecież bardzo dużo czasu, ale wydaje mi się, że ten pomysł na to, czyli, że mamy jakieś poukrywane planety, no bo tak naprawdę no to też wiemy w toku serialu, że to nie jest tylko Atatin. tylko było ich kilka, a nie jest po prostu ostatnią, która, jak widać, można powiedzieć po tej serialowej rzeczywistości, jeszcze funkcjonuje w tych starych realiach, ale że mamy ukrytą planetę, która w zasadzie przetrwała w trybie niezmienionym od czasów jeszcze stale Starej Republiki i gdzie oni wszyscy żyją w kompletnej niewiedzy, że, nie wiem, doszło do wojen klonów, chociaż nie, o wojny klonów to musieli wiedzieć, bo tam jest w końcówce, że... Znaczy oni niby mają jakiś kontakt z Republiką, ale ograniczony, nie? Mieszkańcy nie, no, nie... zwykli to są robole. Nie, no chyba już tam w końcówce to wychodzi jednoznacznie tam jak ten nadzorca Co? mówi, że nadzorca. ostatnia informacja to była, że... A, no, no, no, to była o zdradzie, o zdradzie Jedi. No, o, no, Jedi. Czyli no. to wojny klonów jeszcze musieli wiedzieć, no ale też że, patrząc po tym wszystkim, no to wydaje mi się, że to był ostatni kontakt właśnie z Republiką. A to też było fajne, się w ogóle tego nie spodziewałem, że ten udaje Jedi, a tutaj nadzorca, ale przecież Jedi są zdrajcami. Tak, tak, to też, to też fajny pozwoliło. smaczek, ale wiecie, właśnie jak, jak wam się to podobało, no bo to jest, wydaje mi się, że naprawdę mega ciekawy motyw, nie? że mamy miejsce, które jest trochę jak zatopione w bursztynie, nie? Gdzie kompletnie mm. oderwane od rzeczywistości, gdzie ci ludzie żyją w zupełnie innych realiach, produkując pieniądze w mennicy i to jest i zmyślnie ograne w tym pirackim kontekście, bo przecież ta pierwsza scena, kiedy dzieciaki płacą tymi pieniędzmi i my jako widzowie jesteśmy trochę jak te dzieciaki, że nie rozumiemy dlaczego tam jest mhm. takie poruszenie, że one mają te kredyty i, i dlaczego tam wszyscy są w takim ciężkim szoku. I stopniowo jak właśnie odkrywamy to, że, że to jest tego rodzaju miejsce, no to mówię, szalenie mi się ten motyw spodobał, że, że to nie wiem, nie jest kolejna, kolejne tato tu kolejne miejsce na gdzieś tam pustyni, tylko zupełnie inne podejście do tego świata przedstawionego. Jak Wam się to podobało? Mi się to bardzo podobało. Tak, właśnie ta totalna izolacja, ta bariera wokół planety i takie mam wrażenie, trochę utopijno-sekciarski klimat na samym Matatin. Wszyscy pracują w imię tego większego dobra, tak naprawdę wielkiego y dzieła. Tak, wielkiego dzieła, przepraszam, wielkiego dzieła, odcięci jednak od tego, od tej, od tej republiki, od tej galaktyki tak naprawdę i tego co się tam działo po, no biorę to w cudzysłów, zdradzie Jedi i, i takie, no jak się na samym końcu okazuje jeszcze, że tym nadzorcą jest po prostu droid, tylko większy. No to mówię, to tym, mi to jeszcze bardziej podkręcało właśnie ten taki, yy, mówię, trochę sekciarski klimat, trochę właśnie żyjemy sobie w takiej, w takiej utopii i, i wszystko w imię tego wielkiego dzieła i, i tyle. Także mi się to cholernie podobało. I nawet ten motyw, że właśnie Republika zrobiła coś takiego, że tak sobie wyizolowała, zamknęła taką grupę, żeby tylko im produkowali hajs. No, bo ja na samym początku trochę nie kleiłem albo zapomniałem tej informacji, i się zastanawiałem w ogóle czym jest to Atatin, czy to są jakieś złoża kredytów poimperialnych, aczkolwiek no, jesteśmy kilka lat po Imperium, więc to by w legendy nie obrosło, ale nie, nie, nie. nie, nie, nie. Wszystko jest jasne ostatecznie. E, to mi się trochę to pomieszało, aczkolwiek mm, zgadzam się, mi się to bardzo podoba. Ja pamiętam jak ten trailer wys wyskoczył i tam są sceny Trochę właśnie jak z amerykańskich przedmieść. Te ludzie kręcili nosem. No ale jak? Tak ma wyglądać galaktyka. a Inni odbijali piłeczkę. No coś innego. Wtedy jeszcze nie wiedzieliśmy co to jest. Bo to faktycznie wygląda trochę jak ulice z cudownych lat. Tylko tak trochę podkręcone kosmicznie, delikatnie. Ale no nie gwiezdnowojennie. Dlatego samo to sam wygląd tej planety już mi się podoba, a to, że okazuje się, że to jest jakaś zamknięta, jakieś zamknięte miejsce, w którym od wieków produkuje się kredyty i to jest gdzieś tam w legendach pirackich. Jedni wierzą w istnienie, inni nie wierzą. E, super rzecz. Bardzo mi się to podoba. E, no i właśnie e, to, jak ci ludzie funkcjonują, nie? Bo to taka bezsensowna korporacyjna praca, mhm. nie? Idziemy, zamykamy się w boksie, robimy swoje dla większego dobra, nikt nie wie w zasadzie po co tak upływa ich życie i to fajnie, to jest fajny akurat element końcówki, gdzie dzieci wracają, wraca zagrożenie na planetę i to dzieci muszą ratować, a rodzice są kompletnie bezradni. W takich filmach zawsze to dzieci ratują, no ale rodzice są normalni, chociaż no niekoniecznie świadomi. Tutaj są totalnie nieświadomi bo przez całe życie od pokoleń żyli w tej bańce, nie? I już nawet jak cała planeta jest wygaszona, statki kosmiczne rozwalają wybuchy, to to no ojciec mówi, że tutaj wielki nadzorca się zaraz tak, tym tak, zajmie tak. dzieci, nie? Spokojnie, spokojnie! Usiądźcie i się nie przejmujcie, nie? E, no, naprawdę. Ci ludzie tam są fajnie pokazani, jako ci, co żyli całe życie pod kloszem, nie mają żadnej świadomości, co się dzieje w koło. I to też właśnie fajnie dla dzieciaków, nie? Jak one wylatują na przygodę, nie mogą tam wrócić i trafiają do tego najgorszego... najgorszych zakamarków galaktyki, co dla nich jest to trochę wow, trochę szok, ale to taki jest zdwojony szok, nie? Bo to nie jest tam chłopcy z Gunis i chłopcy i dziewczyny z Gunis, które trafiły do podziemi, tylko do zupełnie innego świata, którego całe życie nie znali, nie? bardzo, bardzo fajny motyw. No, tak jak mówię, mi się też to podoba i e, ja od razu jeszcze zanim przejdziemy do, dalej do kwestii fabularnych, to chciałbym jedną rzecz też e, podkreślić, ze swojej strony, a też nie wiem jak wy to odbieracie. Ja mam wrażenie, że albo się tutaj twórcy e, nauczyli jak te seriale kręcić już przez te wszystkie lata, albo to jest chyba najlepiej wyglądający serial z tych Gwiezdnowojennych, y, który dostaliśmy. Live action. Bo y, ja mam wrażenie, że tutaj y, działa to na kilku poziomach. Bo y, Fajnie wyglądają wnętrza, te statki, te, te właśnie ten klimat taki piracki, te wszystkie stroje, to jak ta załoga się prezentuje. To, to wszystko wygląda i dobrze, i lepiej na przykład właśnie niż chociażby ekipa kapitana Żyżuchy z Mandalorianina, która raczej budziła uśmiech, a, a, a nie jakieś uczucia cieplejsze do tej załogi. Z drugiej strony te światy, które zwiedzamy, to jest tak, że no, z jednej no. strony to niby są plus minus zamknięte przestrzenie, nie? no bo mamy ten kompleks hotelowy, y, mamy tę planetę bliźniaczą do Adatin z tymi walkami, y, ale... No, i ona taka w mgle, cała, raczej łatwa do zrobienia, ale nadal fajnie. Tak, ale, ale właśnie chodzi o to, że tutaj nawet jak mamy jakieś takie y, rzeczy, które teoretycznie są o mniejszej skali, bo nie wiem, tam mamy przecież to śmietnisko w tym właśnie szóstym odcinku, przez które dzieciaki y, y, sobie zmierzają, y, albo mamy ten skarbiec, to jest wszystko super zrobione. samo At Atin właśnie, to niby też prosty zabieg, bo, bo wizualnie no to tutaj grają tymi latami 50 -tymi i myślę, że to tylko podbija ten właśnie taki idealistyczno utopijno-sekciarski klimat tego wszystkiego, ale no wygląda to moim zdaniem super. No na przykład jak nie wiem, w szóstym odcinku jest ta sekwencja, kiedy dzieciaki próbują się wyrwać z tej takiej nisztarki takiego urządzenia. Fantastyczne, no to, to jest fantastyczne Scena. Ta, ta scena wygląda, nie? I, I po prostu ja momentami zbierałem sztękę z podłogi, właśnie jak ten serial yy, tak od tej strony stricte techniczno-wizualnej się prezentuje, mm -hmm. nie? No bo przecież no, widzieliśmy już trochę tych seriali i nawet niby te, te duże produkcje, nie? No nie wiem, przywołam Kenobiego, nie? no bo to przecież to miała być taka produkcja, która... Ale Kenobi to był akurat że żej wyglądał. Ale wiesz, ale mi chodzi o to, że to miał być teoretycznie ten serial, który, no nie wiem, on wywodził się prawie, że z filmu, Wszyscy liczyliśmy, że on właśnie nam pokaże coś super, tak jak mówisz. Ale tam była jeszcze kopuła i to kopuła naprawdę do wąskich planów zamknięta. I to był chyba covidowy serial kręcony mniej więcej w tym czasie. Nie jestem na 100% pewien, ale tam była kopuła. To trochę zawiesiło bardzo nisko poprzeczkę, bo ja pamiętam Andorem się zachwycałem. Uważałem, że to jest najpiękniejszy serial Star Wars, bo ja szerokie plany. Ja właśnie teraz nie wiem, czy on był ładniejszy od załogi rozbitków, ale tam same te szerokie plany, że jak wiesz, jadą skuterem przez pole, to kamera odjeżdża i my widzimy coś więcej, a nie tylko zamknięty obszar do kopuły w studio. nie. Więc no, łatwo nas kupić wizualnie serialem Gwiezdnowojennym, ale tak, zgadzam się, ten wygląda super. I nawet nie tylko te lokacje, ale kostiumy też mi się podobają, mhm. bo Nil, ja byłem przekonany, że to jest maska. Teraz jak powiedziałeś rychu CGI, nawet chciałem wejść w dyskusję, czy aby na pewno byłem przekonany, że to maska. Ta wiecie, ta sowa, która jest taka no, totalnie trochę niezdowojenna, <gry> taki trochę jak nawet nie tyle Harry Potter, co jak z takich e, starych kukiełkowych filmów z mm -hmm. lat 80. Eee, też fajna, fajna postać do takiego filmu dla dzieci, nie? Także tak, bardzo ładnie ten y, serial wygląda. No tak, tak jak to powiedziałaś, do tej pory y, akurat chyba Andor był dla mnie najładniejszy, y, czy najlepiej wyglądający, ale Andor też pokazywał zupełnie inne Yy, krajobrazy, tak? nie, nie, inne sceny. Tam się dużo działo na zewnątrz yy, albo z drugiej strony było bardzo kameralnie poza tymi scenami, które się działy na Coruscant, tak I, i, i jakimiś tam scenami z, yy, z Mon Motmą. to tak naprawdę on był taki ascetyczny. On był świetny w tej swojej ascezie, a tutaj dostajemy no, niesamowitą różnorodność, bo mamy i, i, i to spa, i tenory Pirat, piratów i ten skarbiec, i ta scena z tym, yy, z tym wyrywaniem się tej, tej, tej machinie niszczącej na wyspie, która moim zdaniem nie. przebija cały no, finał. Spaw w błocie, yy, tak, ten biurowiec, korposzczurów, ulice, skutery, wejście statku na koniec w, poza kopułę i w ogóle przelot tego statku, jak się rozwala, no przecież fantastycznie wygląda, nie? Ten wlot Bewingów też, też całkiem fajnie, fajnie się oglądał. No ładny, ładny. Nie, no, panowie czuli klimat, tak? Jakby to, to podkreślając, oni dokładnie wiedzieli, co chcą zrobić chcieli zrobić piracki serial, bo tego piractwa tu jest bardzo dużo i wizualnie, i, i to gra, tak? Ale tak jak, tak jak już powiedzieliśmy, tak? Ogromny rozstrzał, jeśli idzie o lokacje i każda się klei. Każda naprawdę wygląda dobrze. Nawet jeśli czasami są, powiedzmy, małe i biedne, bo, bo tak trochę musi być i nie mamy tych wielkich planów często i, i raczej też mniejsze pomieszczenia nawet. No bo jak... Są czasami, no. tak, ale, ale to nadal wygląda no ta, ta, ta, ta dobrze. Ta planeta no. z tymi frakcjami walczącymi to jest trochę jak taki. To się dzieje w magazynie no. z lat 90. No. no ale to też fajnie wygląda, tak. to też ma klimat. Tak, tak. tak. Wiesz, ta różnorodność, nie? ta różnorodność jest naprawdę dużym plusem. No bo e, akolite ja lubię i to będę podkreślał. Ja lubię ten serial, ale on nie wyglądał tak fajnie. On wielokrotnie jednak wizualium się tam w wielu miejscach zarzucało. Plus to były takie standardowe, jak mnie. Mieliśmy tam planetę z, z zębatkiem, no to woda, wyspa i tak dalej, nie? A tutaj jednak e, ten przekrój jest duży i to też jest fajne, że oni podróżują w tych nieznanych miejscach sobie i trochę innych dla nas czy mi się wydaje, że po prostu to jest kwestia pewnej świadomości twórczej też Wattsa i reszty ekipy, bo nawet te takie mniejsze przestrzenie, one są po prostu zmyślnie ogrywane i wykorzystywane, bo dla mnie, no mówię, takim highlightem to na pewno jest ten dublet odcinków tam piąty, szósty, czyli w tym kurorcie, bo te, ten odcinek, ja już byłem kupiony od początku, jak oni tam przylatują na planetę i SM 33 mówi, że tu jest taka baza tajna i w ogóle i wychodzą ma tu kurort po prostu i te kąpiele błotne i to wszystko, ale właśnie przez to, że był na to pomysł, no to fajnie to później działało, nie, że tu się gdzieś przymykają, tu jakieś kanały, tu jakieś pościgi, fajnie było wplecione w fabułę różnego rodzaju żarty, nie, tam i tak dalej, i tak dalej. I w zasadzie każda lokacja jest plus minus w ten sposób rozgrywana, że jest pomysł na to. I, i ja nie miałem ani razu takiego zgrzytu, że, że czułem, że coś jest już w sztuczny sposób ograniczone. Tylko sztuczność. Tak, tak, że... tak, Ale no, to znaczy, że sztuczność, ale taka nieprzyjemna, bo nawet jak to jest sztuczność e, świadoma, tak jak mówisz, to wygląda fajnie. Nie? Te tak. szkielety na statku, ten cały statek stary, e, bardzo fajnie wygląda. Walki kosmiczne też przecież bardzo fajnie mhm. wyglądają. No, ta walka na tym e, parkingu e, przy e, tawernie piratów, e, gdzie oni na tych linach są po przemocowani i strzelają do siebie z dział, to jest przecież mega zrobione. Mhm. Tak, tak. No i to jest yy, też coś, co mnie, mówię, bardzo pozytywnie zaskoczyło, no bo nie spodziewałem się, że aż pod... Yy, aż tak coś dobrego dostaniemy pod kątem stricte technicznym i yy, też muzyka jest bardzo dobra, bo yy, no jednak umówmy się, taka przygodówka to też yy, wymaga odpowiedniej muzyki, żeby to grało no yy, menomen jak w kinie nowej przygody i nie wiem jak wy, ale też strasznie mi się podobało, jak to muzycznie było wszystko obudowane. Wiesz co? Nie kojarzę, to znaczy, że nie była zła. <śmiech> Przynajmniej tyle. <śmiech> że nie kojarzę, żeby ona tam była faktycznie jakoś mocno się rzucała w uszy. Próbuję nawet sobie zobaczyć Mick Giacino. Tak próbuję zobaczyć, kto to. To jest kto chyba to jest syn, Michaela wcześniej. Giacino. Tak mi się wydaje. Z tego, co czytałem, zaraz mogę spojrzeć, czy nie, nie pitole bzdur. Tak, dokładnie, dokładnie, dokładnie. No no, no. no no, tak, no to Michael Giacchino, no to już, to jest Marka. Mick Giacchino robił na przykład do Pingwina też, z tego, co widzę. Tak teraz na szybko sprawdzając na IMDb. Ale no, mogę tylko powiedzieć tyle, że no chyba nie było źle, bo jakoś nie zwróciłem uwagi, więc musiało się fajnie komponować z zresztą. To co, finał? Czy no właśnie coś o to, o to Was miałem zapytać. Czy chcecie coś powiedzieć odnośnie tych wcześniejszych nie, odcinków? Nie, nie no to, to przejdźmy, chyba, to przejdźmy ktoś... do finału, to nie. Was od razu y, wypuszczę kontekst dla tych, którzy y, nie pamiętają albo nie oglądali, chcą się tylko dowiedzieć. No, y, tak jak należało się spodziewać, nasze dzieciaki wracają na Atin, ale nie wracają same, bo mają na ogonie y, tutaj Joda i jego piratów. Y, no i dochodzi ostatecznie. Właśnie do nietuzinkowego rozwiązania, no bo Jot przyjmuje władzę niejako na Adatin, sprowadza piratów przez niepokonaną barierę, aby okraść skarbiec, no i nasze dzieciaki muszą ratować dzień. No i panowie, jak wam się ten finał spodobał? W ogóle jeszcze dygresja, jaka to jest Menda, nie? Tam mamy skarbiec niczym z poszukiwaczy Zaginionej Arki, wypełniony całkowicie kredytami, ten droid chyba mówi, że oni mają kilka tysięcy takich skarbców, czy... Nie, tak, tak. E, czy coś, tak, coś takiego. A, a, a, a Jot na to wszystko... Ja was nie chcę zabić. Wy macie dalej pracować i produkować mi kasę, nie? Mhm. Wiesz co, to ja może szybko, albo zacznę, bo wydaje mi się, że się trochę może posprzeczamy, ale kurde, jestem trochę rozczarowany tym finałem. E, nie rozwiązaniami fabularnymi, tylko tym, że on trwa bodajże 37 minut, a tam się dzieje wszystko. I to tak ze trzy razy po prostu co chwila mamy przeskakiwanie do innej ekipy, różne sposoby rozwiązania, czy różne pomysły na to, jak rozwiązać te sytuacje, w której się znaleźli nasi, nasi bohaterowie i sama końcówka tak niesamowicie szybko ucięta, tak to ostatnie spojrzenie Wima i jakoś tak to się wszystko dzieje tak błyskawicznie, że nie idzie złapać oddechu i nie ma jakiejś takiej kody, brakuje jakiegoś takiego zakończenia, także no domyślamy się, w którą stronę to zmierza. Dostajemy trochę tego backstory y, Joda, znowu dwa, trzy zdania, tak jak mówiliśmy, ale mnie troszeczkę ten finał y, rozczarowo chciałem więcej. Nie wiem do końca, czego chciałem, ale chciałem więcej, a nie takiego gnania, żeby szybko pozamykać te wątki, które tam gdzieś mamy pootwierane w tym serio, Chociaż nie ma ich znowu tak dużo, y, ale, ale no, mamy trochę tych relacji między bohaterami i, i, i, i czy między naszymi bohaterami a ich rodzicami. Ale spinamy to wszystko tak szybko, że. Yy, no trochę jestem na nie. Ja raczej jestem na tak, ale zgadzam się z zarzutami, bo tak jak nie wiem, dwie trzecie finału mi się nawet podoba. Ta gonitwa na skuterach, mhm. nawiązanie do tego, co na początku, rozpędzimy się i skoczymy i tak dalej, rozdzielenie się drużyny. Ogólnie mi się ten finał podoba, ale zgadzam się, że tak jak otwarcie było chyba dwuodcinkowe, ja nie mam problemu z krótkimi odcinkami w tym przypadku, bo oglądałem to z młodym i to była dla niego dawka wystarczająca. E, tak, finał też bym chyba zrobił dwuodcinkowy, bo jest taki moment, że trochę galopujemy. I te rozwiązania jeszcze dodatkowo są takie, że w poważniejszym serialu bym pewnie je krytykował, bo nasz Jod rozwala tego wielkiego nadzorcę, przebija go mieczem no i cała planeta jest pozbawiona zasilania. Wszędzie pada prąd, tylko nie w jego kabinie, no bo jest mu potrzebny, więc to tak dlaczego, bo scenariusz, nie? Potem finalnie okazuje się, że oczywiście w centrum sali jest jakiś master switch, przełącznik, który jak tylko go przerzucimy, to cała kopuła znika. Po co on tam, dlaczego, eee, jakie on miał pełnić zadanie, no to jest to głupie, nie? Umówmy się, to było potrzebne po to, żeby Wim mógł zdjąć kopułę, żeby e, statki mogły wlecieć z nowej republiki. To połączenie ze statkami... Mmm połączenie z Panią Sową. No dobra, no ja mam świadomość, że nowy kanon bardzo źle to zrobił od początku, czyli podróże w nadprzestrzeni, które trwają 5 sekund. To już przerabialiśmy przez ostatnie 10 lat. Nie podobało mi się to od początku, nie podoba mi się to do teraz. I to, że on połączył się z Panią Sową i w zasadzie 5 minut później wlatuje 6 X-Wingów, 2 b -wingi. Bardzo ładnie rozwalają statek, no ale to takie jest wlecie. Juchu po, po pięciu minutach, czy po dwóch od wezwania uratowali dzień, koniec odlatują. Nie? Ale sama tak. akcja no, z wezwaniem bohaterowie... pomocy to też jest takie, może 90 sekund, nie? Cała ta wyprawa KB. Lecimy no, szybko, no ja się zgadzam. Ta ja spadam, jest, jest, nie? To jest za szybka, nie? To zmylenie, że KB. Się rozbije, a, a może jednak nie? To nawet mój syn, jak to oglądał, to mówi: No, przecież ona na końcu wylądowała. To co, że to zrobiła za górką, także nie widzieliśmy i poszedł tam jakiś dym, ale no to też to takie raczej oczywiste rzeczy. Dobra, końcówka jest faktycznie z, trochę zbyt galopująca i ten finał, tylko takie tam spojrzenie, bez żadnego w zasadzie, e, bez żadnej kropki nad, i bez niczego, bez żadnego podsumowania. E, ciach, ucinamy ładne napisy na koniec z tą książeczką z Jedi, tak. ale tu się zgadzam. Tylko, że ja jestem ogólnie jednak bardziej na tak, ja nie jestem na nie. Nie był to najlepszy odcinek i można to było zrobić lepiej, ale mimo wszystko i tak nadal jestem na tak, bo miał masę fantastycznych, fabularnych rozwiązań też. No ja chyba jestem suma sumarum bliżej do Mando, chociaż mam spore, czy miałem po finale spore wątpliwości właśnie głównie wynikające z tego pośpiechu, bo wydaje mi się, że tu nie do końca te pewne rzeczy wybrzmiewają po prostu przez to, jak to jest podane, bo nawet te rzeczy, które Ty mando sygnalizujesz, ja z Część, to by mu uzasadnił. No dla mnie to, że jest jakiś Master Switch na wyłączenie kopuły, no, no spoko to jest całkiem logiczne nawet pewnie, nie? Że. Um... No wiesz, dowodzi tym wielki droid, więc on wystarczy, że po prostu wyda takie Ale... polecenie w... Tak, ta, wnętrzności. Ta, ta, ta, tak, ale tam było widać, że to nie zawsze chyba tak było, no bo przecież ta cała kopuła... No ale to był taki, że jak ktoś by się przewrócił, potknął i oparł przez przypadek o niego, to by wyłączył kopułę. Tak, znaczy to bar bardziej dla mnie głupie jest to, że po prostu tam było zasilanie po tym, jak teoretycznie całe zasilanie padło. To, to, to mnie bardziej tam mierziło, ale to mówię, no to są takie rzeczy, które... Ja, w zasadzie tej kopuły już tam nie powinno być. No, no to, to, to powinno... <śmiech> po, powinno no, to starali się to tłumaczyć, bo na przykład, nie wiem, czy zwróciście uwagę, że w kontekście tego, jak szybko przychodzi pomoc, to nasza pani Sowa mówi, że na szczęście baza jest w pobliżu was i będą za chwilę, więc to od razu... Nie, ona mówi, że ścieżka chyba nadprzestrzenna, tak, czy, czy szlak śrzen... nad Tak, ścieżka tak. Nadprzestrzenna jest zaraz nad wami, więc będą, będą za chwilę, więc tutaj to przynajmniej dbali o to, żeby starać się to, to uzasadnić, więc mówię to... No i jest to w ramach nowego kanału. No, no, nie, tak, tak się podróżuje w Nowym Kanonie, no, to że nie, mi się to nie we, podoba, no trudno. W Wielkiej Republice podróże przestrzenią trwają godziny, nie? jakby to jest powiedziane wprost, chociażby w misji na Planetę X, tam jest mówione, że te podróże trwają no, no, godziny. No masz nie? rację, no a, a w Nowym Kanonie nie, no pod Ameron w SkyUker odrodzenie to w ogóle podróżował z planet na planetę no, w, sekundu, w ciągu nie? dwóch sekund, nie? jak robił Mikroskoki. Najdurniejsza scena w, w nowym kanonie. No ale e, właśnie ja mam problem e, przede wszystkim z tym, że wydaje mi się, że żeby spiąć ten serial tak na poziomie emocjonalnym, wiecie, całą drogę tych wszystkich postaci i, i to, jaki ten finał w sumie jest gorzki e, na swój sposób, e, no to wydaje mi się, że tam po prostu trzeba, by było trochę więcej powietrza. E, bo mówię, same te rozwiązania fabularne, one są e, i, i całkiem spoko, i przede wszystkim, no mówię, one są na swój sposób zaskakujące, bo ja naprawdę yy, yy, byłem raczej zdania takiego, że no w serialu skierowanym do młodszego odbiorcy, no to odkręcą to, nie, że ten Jod tam zaraz jednak yy, się opamięta i, i, i to on tam tych piratów na przykład się pozbędzie, czy cokolwiek takiego, więc dla mnie to ten kierunek, w którym twórcy poszli, yy, jest spoko, ale no po prostu powinno być yy, tutaj coś więcej i to nawet nie może w samym tym dojściu do finału, tylko właśnie w końcówce. tej końcówce. Kiedy, mhm. wiecie, mamy rozwalenie tego statku i tak dalej, no ja wiem, że to później by z tego mógł się zrobić trochę Władca Pierścieni nie wiem, pięć po pożegnań na przykład, jeszcze różnych postaci tak, i tak dalej, jakbyśmy zaczęli robić. Ale wydaje mi się, że ten serial na poziomie takim emocjonalnym, to tego potrzebował, nie? Żeby jednak może gdzieś tam to wszystko mm, dopowiedzieć trochę, czy opowiedzieć, czy, czy, czy, czy nie wiem, czy dać jakąś rozmowę właśnie Joda z dzieciakami, to, Te rozmowy nie? mają, bez, nie Joda, tylko z rodzicami, mają w trakcie akcji, co moim zdaniem też trochę chyba zaburza dynamikę tej końcówki. Tak. Bo tak jak mówimy, mhm. że niby wszystko gna do przodu, ale z drugiej strony yy, to jest przerywane jakimiś rozmowami między córką a matką, które okej, okay, dobra, to, to, to ma znaczenie i ma tam być. Tylko, że ja w końcówce miałem takie odczucie, że... Yy... Płynność, dynamika tego siada, że trzyma rękę już nad tym włącznikiem, e, Ale muszą wtedy ktoś wstaje i ktoś się musi, ojciec musi się pojawić, żeby mu pomóc i tak dalej, ona musi jeszcze pięć zdań przeprowadzić z matką w tym czasie, także to tak mi tak trochę coś tam nie grało, a e, podoba mi się też to, w sumie to powinienem przy Jodzie powiedzieć, że w momencie jak... E, ta kopuła zostaje zdjęta, jak Master Switch zostaje przełączony, to Jot nie jest. To też pokazuje, że nie jest złolem. On się nie mści, on nie zabija. On wie, że już w tym momencie przegrał, koniec. I tak jak wcześniej możliwe, że faktycznie tego ojca by zabił, bo myślę, że był do tego zdolny. Tak w tym momencie po prostu opuszcza broń i odchodzi. Ale Wim jeszcze przecież go tam nawet woła, nie? Jakby cały czas jest wpatrzony w niego. Pomimo tego, co, mm. co im zrobił, jeszcze go tam próbuje do tej windy zawołać. To jest w ogóle bardzo fajna scena z Jodem wyglądającym przez okno na to, co się, no, no, co się dzieje. No. Znowu wizualnie jest świetna. I ta scena w ogóle zdejmowania My się z nabijaliśmy chwilę wcześniej, jak no. yy, prze, przeciągają się na miecz i Win trzyma miecz, a Jod go przywołuje mocą. I my się z sceną nabijaliśmy, że mógłby go po prostu włączyć i puścić. Nie? Ale szczerze no. mówiąc to my powiedzieliśmy dokładnie to samo i ja obstawiałem, że tak, takie rozwiązanie fabularne tu dostaniemy. Że po prostu ten naciśnie ten miecz tak jak wtedy sobie prawie nogę odciął. Naciśnie ten miecz i Jod po prostu już nie zdąży odskoczyć i, i go ten miecz przebije. No, nie? byłoby to zaskakujące mhm. i dynamiczne. No, więc, więc to też obstawialiśmy tego rodzaju rozwiązanie, ale w sumie ja się cieszę, że akurat tego nie dostaliśmy, bo co prawda jak też wiemy po serialach wiedznowojennych, w nowym kanonie serialowym przybicie mieczem świetnym to jest tam do poleżenia w bakcie ze 3 dni. Bułka z masłem, no. ale, ale i tak, no, wydaje mi się, że to bardziej pasuje taki los Joda niejednoznaczny, czy podkreśla to ten niejednoznaczny rys tej postaci, to co dostajemy na koniec, ale no mówię, no, ja też mam poczucie lekkiego niedosytu, najkrócej rzecz ujmując po tym finale. Ale całościowo, no bo umówmy się, wiemy, że drugiego sezonu nie będzie. Ten serial miał chyba niższą oglądalność niż Akolita Nie wiem, czy już o oficjalnie on jest ureżnięty, ale na przykład IMDB już go zamknęło. Już jest e, data zakończony w 2025 mm -hmm. roku. E, no dobra, nie dostaniemy drugiego sezonu, ale tutaj ja go nie oczekuję. Tak jak po akolicie bolało troszeczkę i ja bardzo liczyłem na książki, tak tutaj dostałem zamkniętą historię. Z, oczywiście, no niektóre wątki nie zostały zamknięte, ale to nie są tak aż ważne wątki, nie? One zostały po prostu zamknięte, otwar do, dostały otwarte zamknięcie, nie? I to też, mówię, można rozwijać i ja mam nadzieję, że że zostaną zapowiedziane jakieś książki, nawet takie, wiesz, jak z Wielkiej Republiki dla młodszych czytelników, że zostaną zapowiedziane i mam nadzieję, że Disney się nie zrazi, bo, an niestety pewnie się zrazi, bo to Excel i słupki, nie? Ale no, całościowo, podsumowując, ja jestem mega zadowolony. Uważam, że dostaliśmy naprawdę dobry serial i chciałbym, żeby seriale gwiezdnowojenne szły w tych kierunkach. Niekoniecznie e, dokładnie w tych, ale żeby właśnie bawiły się takimi opowieściami. Tak. <grym> Wiesz co, no nie wiem, co tu jeszcze <grym> mogę dodać, ale... No szkoda, szkoda, że nie będzie więcej, nie wiem czemu to miało tak niską oglądalność i kurczę, bo to jest jedna z lepszych rzeczy jakie mieliśmy okazję oglądać, dla mnie to jest chyba po andorze numer dwa yy, w tym momencie jeśli idzie o, o fan płynący, o chociaż tak jak mówiłem, jej tu wcale nie jest potwornie dużo, mogłoby jej nie być i też by mi to siadło, także chciałbym tego więcej, chciałbym, żeby to było w jakiś sposób rozwinięte, czy tak jak już mówiliśmy, książki, komiksy, żeby coś tu się jeszcze, jeszcze pojawiło, dla mnie kurczę no, no, super rzecz, naprawdę. I, i cieszę się, że, że miałem okazję to, to obejrzeć. I szkoda, że nie będzie więcej. Czy to jest o tyle smutny przypadek, właśnie ta niska oglądalność w mojej opinii? Dlatego, że ja Wam powiem, że według mnie ten serial to jest coś, co by mogło być wizytówką. Gwiezdnych Wojen na przyszłość jeżeli chodzi o potencjalną drogę serialową, dlatego że to jest chyba według mnie pierwszy z tych aktorskich seriali, który mógłby przyciągnąć nowych widzów bo jak ja sobie tak myślałem, to na przykład Andor on jest jednak serialem dosyć hermetycznym. I to jest Aha. świetny serial, ale, mhm. ale to jest serial dla raczej fana Gwiezdnych Wojen, który w tym siedzi, który, który lubi ten świat, który zna ten świat, rozumie stawki, konteksty i tak dalej. Kenobi, czy tam Mandalorianin, to też, no, to są raczej seriale zakorzenione bardzo mocno w Gwiezdnych Wojnach, grające na nostalgii, na tym, co znamy. A tutaj z jednej strony tej nostalgii właśnie takiej gwiezdnowojennej, jak ja to mówię, dla tetryków nie ma, co jest dla mnie, w ogóle też nie, nie podkreślałem tego, ale to jest dla mnie duża zaleta, że, że nie dostaliśmy, bo już się śmiałem, tak e, siedzieliśmy przy finale z młodymi, jak e, pani Sowa tam powiedziała, że kogoś przyśle, to, to się śmialiśmy, Część, że, że, Luke przyleci. No, że... Tylko <śmiech> jeden X-Wing? <śmiech> nie, nie, w ogóle, że, że, że, żeśmy się śmiali, że ciekawe, kto przyleci, czy zaraz tu asokę przyślą na przykład, czy, e, czy, kto, no, czy ktoś no, taki... In... jak googlowałem... Bałem tych pilotów, ale to są nowe nazwiska, oni tylko tutaj mają, bo są z imienia i nazwiska w napisach końcowych podane, podani, bo dwoje pilotów widać. No, ale to, to, to tak jak mówię, to dla mnie to jest plus właśnie, że to jest yy, takie osobne yy, i ten serial jest po prostu serialem, który tak jak trochę powiedziałeś, że już żonę przekonwertowałeś na Gwiezdne Wojny. I ja oglądałem też to z młodym i z żoną. Wszystkim się podobało i mi się wydaje, że po prostu to jest serial na tyle dobry, na tyle przyjemny, na tyle gdzieś tam zakorzeniony trochę w tym klimacie lat 70-tych takich przygodówek w tym stylu, ale już przefiltrowany przez tą nowoczesność taką właśnie Stranger Wingsową, że to nie jest może jakieś nie wiem, odkrycie, jakiś ósmy cud świata nie? to nie jest jakaś produ produkcja szalenie oryginalna mm -hmm. ale to jest po prostu mega przyjemny serial, do którego nie wiem, jakbym miał teraz powiedzieć komuś kto nie siedzi w Gwiezdnych Wojnach po co ma sobie sięgnąć to bym mu powiedział załoga rozbitków bo po prostu to jest coś co mogłoby być takim no w idealnym świecie wydaje mi się wręcz selling pointem, takim wiecie, czymś, co by te Gwiezdne Wojny mogło sprzedawać na zewnątrz. No i, i trochę mnie smuci z tej perspektywy właśnie ta niska oglądalność, no bo, no bo jednak to tylko utwierdzi włodarzy Disneya, że nie, że trzeba tam trzepać te wszystkie tam nawiązania wpychane do gardła i, i będziemy siedzieć na śmierdzącym tatuin do usranej śmierci. Serialowych gwiezdnych wojen, pewnie. No, no wiesz, to znaczy żony to jest inna bajka. To pokazuje już całkowicie, że ten serial może trafić do osób spoza tej naszej bańki. Nie Twój syn jest, no umówmy się, głęboko siedzi w Gwiezdnych Wojnach, więc może też nie jest jeszcze reprezentatywny, bo to i wszystkie seriale, i książki, i komiksy, i gry, twój syn już naprawdę jest e, gwiezdnowojennym nerdem, a Mandalorianin, czy Kenobi, czy Boba Fett pewnie też to były takie seriale dla takich ludzi. E, mhm, tak. e, mhm. i, I tacy ludzie się nie jarali. Mój syn zna Gwiezdne Wojny, ale znaje bardziej, wiesz, z układania Lego, z e, grania w Lego, do Star Wars, czy w jakieś inne gierki, produkcje filmowe raczej mu nie wchodziły. Ja wiele różnych zaczynałem, nawet to dla dzieci, ci Young Jedi Adventures. Spoko, ale, ale spoko, nie? A tutaj, jak ja to włączyłem, syn siedział, obejrzeliśmy jeden odcinek, obejrzeliśmy drugi odcinek i mój syn taki, wiesz, naprawdę podekscytowany, dawaj trzeci, nie? A ja mu mówię, nie ma to, to jego mina była bezcenna w tym momencie, nie? Bo to, wiesz, pokolenie przyzwyczajone, że... Tak, zbiduje wszystko, wszystko nie no, ma mm -hmm. na, na wyciągnięcie ręki wszystko, nie? A tu nie. A, a, a kiedy będzie? Mówię, za tydzień, nie? Co? No tak, no teraz już co tydzień oglądamy, nie? I no, nie oglądałem e, tak, wiesz, od razu, bo, bo taki zawsze byłem, że premiera Gwiezdna Wojna to od razu, bo musiałem to z synem, więc czasami bywało, że dzień czy dwa musiałem poczekać, ale to dlatego, że się nie mogliśmy zgrać jakoś, nie? Ja dłużej w pracy albo coś, ale jak tylko mu mówiłem jest nowa załoga rozbitków, włączamy, nie? Czasami sam mówił, tata kiedy środa, nie? Także trafia i ja się zgadzam i, i, f, f, f, i trochę szkoda, że kolejny serial tak objechany przez wszystkich i tak opluty. Znaczy ja wiem, czy opluty? O, przez... Znaczy, może nie aż tak jak akolita, dobra, może nie aż tak, ale też jednak komentarze wiele, wiele przez takich tam randomowych ludzi w necie jest mhm. negatywnych. Znaczy to, ale to dobra to jestem zdziwiony, jest ta... o tyle, że ja wam powiem, że u mnie w bańce to jeżeli widziałem jakieś opinie, to były pozytywne, ale bardziej to, co właśnie też jest niestety pewnie to widać, jak to jest połączone. Tych opinii jest po prostu zwyczajnie mało. To co oznacza, że właśnie taki, ja raczej odbierałem, że, że to nie jest tak, że ten serial jest jakoś krytykowany, tylko po prostu mało ludzi go ogląda, no bo, no tak, bo ale nie tutaj widziałem to jest, zbyt wielu opinii. Nie? To jest niestety pokłasia akolity. Nie? Jakby e, mimo tego, że dostajemy jeden z lepszych seriali, chociaż akolita też był dobry, e, ale zebrał dużo, dużo hejtu i niekoniecznie związanego z Gwiezdnymi Wojnami tak naprawdę, to jest pokłosie tego, co, co się działo w Akuakolity i tego, że tam była jedna głównoburza za drugą, wywoływane przez twórców, twórczynie czy, czy, czy obsadę. I, I to, jak się tego fandom, tu w mocny cudzysłów, uczepił, i dlatego to, to nie siadło, bo dostaliśmy znowu taką zupełnie poboczną historię, yy, totalnie poboczną, bo gdybyśmy tu dostali za chwilę kolejnego Obi-Wana, czy nie wiadomo co, to pewnie miałby większą oglądalność, bo to ludzie by chcieli oglądać. No, u mnie środy to było święto. Naprawdę, no to jest tak, że my zaczęliśmy oglądać z córką i żona przyszła gdzieś w połowie pierwszego odcinka. No jak usiadła, tak już została do, do końca całego sezonu i u nas po prostu była ta, nie wiem, 19, 20, przychodziła w środę, gasimy światła, robimy popcorn, włączamy serial. Naprawdę, co mi się jeszcze nie zdarzało, ale z drugiej strony córka się tak nakręciła, że my już lecimy w tej chwili oryginalną trylogię obejrzeliśmy, wczoraj skończyliśmy Atak Klonów i pewnie jutro zaczniemy zemstę Citu, więc dla mnie każdy taki serial jest tak naprawdę powodem do tego, żeby coś tam sobie jeszcze z tych Gwiezdnych Wojen obejrzeć czy, a, a córka czy widziała już twoja y, zemstę sitów, czy pierwszy raz? Nie, my już obejrzeliśmy wszystkie filmy okay. chronologicznie. Teraz no oglądamy je w kolejności kręcenia, więc okay. jak obejrzymy nie, nie, to... Nie, ja zabierzymy... tak pytam, no. bo nie wiedziałem, czy cię uprzedzać, że może mieć traumę, bo moje miała. dzieciaki mi cały miała. czas wypominają zemście sitów i po prostu pamiętam histerię na, na zemście na zemści sitów na finale. U mnie było i tak, i było czas. zamykanie oczu, także tak, widziała już i, i... Ale mówię, no tak naprawdę przerabiamy w tej chwili znowu wszystko a zahaczymy jeszcze o Hanna Solo i Łotra pewnie. Także ja się cieszę, bo mówię po prostu. Takie rzeczy mi znowu wzbudzają gdzieś tę yy, y, miłość do gwiezdnych wojen, która siada z różnych y, powodów i z, z racji tego, że dostajemy bardzo nierówne twory. Tak, Bo nie będę mówił tylko i wyłącznie o, o tym, co robi Disney y, serialowo ale mówię, no kurde, no żal mi dupę ściska, tak? że, że tego już nie będzie i to, że ten y, finał właśnie tak, taki był troszeczkę y, no na przyspieszeniu, tam gdzie może nie powinien być na przyspieszeniu i, i że brakło jakiejś klamry, no może jakiś komiks kiedyś, może, może coś więcej, tak jak wiemy, że no, bohaterowie akolity doczekają się swoich Tylko, historii. to też powinno wychodzić w trakcie serialu, no to uh -huh, też jest to absurdalne, prawda. nie? I, i akurat Zgadza podejrzewam, się. że jeżeli będą książki e, Skeleton Crew to będą to te już takie naprawdę, te takie książeczki dla dzieci, wiesz, z e, obrazkami, a to, to akurat mnie, mnie nie grzeje w ja bym przygarnął jakąś jednak no, no chociażby ten no, najniższy poziom wiekowy z wielkiej e, republiki. republiki. Mhm. Dobra, bo się tak. tutaj e, nie ma co lamentować. Zakończyć nie możemy. No. Dobra, panowie. <śmiech> to co? E, e, dzięki w tym układzie za e, dzisiejszą rozmowę, e, jak widać po głosach mhm. entuzjastyczną co do serialu. No, dzięki, dzięki. Dzięki ogromne. No, a wszystkim słuchaczom i słuchaczkom, które dotrwali, dotrwałyście albo dotrwaliście tutaj do tego momentu, to koniecznie podzielcie się swoimi wrażeniami, czy też takie pozytywne emocje w was szkieletowa załoga tutaj wywołuje czy raczej jesteście w gronie który nie było zadowolony albo po prostu po serial nie sięgnęliście dlaczego w sumie byście mieli tego nie zrobić jeżeli słuchacie nas i lubicie Gwiezdne Wojny ale to jest temat na osobną dyskusję a my słyszymy się przy okazji Gwiezdnych Wojen zakładam wkrótce do usłyszenia w przyszłości cześć cześć cześć. Master Skywalker There are too many of them what are we going to do? Cześć, z tej strony Marek Wyszyński, czyli rychu, a ze mną jest. No to co? Porozmawiamy sobie teraz o załodze rozbitków. Uh -huh. Powiedz mi, oglądałaś już jakiś serial z Gwiezdnych wojen wcześniej? Mm, no nie. No. No nie jest. Oglądaliśmy chyba na parę odcinków. Tak, ale to parę. No dobra. A powiedz mi, lubisz w ogóle Gwiezdne Wojny? Mhm, Bardzo. A co lubisz najbardziej? No te walki na miecze świetlne. Czasami te strzelanki i w ogóle też różne przygody. Okej. Okay. No dobrze, to teraz popytam Cię trochę o załogę rozbitków. Mieliśmy czwórkę, w zasadzie piątkę bohaterów. Ak. był e, Wim Nil, KB i Fern Tak, jeszcze ten e, no, SM33 i jeszcze John Nana. E, Wood. Tak jest No dobrze, to powiedz mi który z tych bohaterów był twoim e, ulubionym? No jeżeli chodzi o dzieci to Wim Tak, Wim był twoim ulubionym? Tak, i jeszcze, a z dziewczyn to tak, fair. Nie za, nigdy nie mam swojej ulubionej postaci jednej. No dobrze, a powiedz mi, kto, dlaczego ci się podobali? Bo na przykład to załoga jak czemu mi się podobała? Nie, dlaczego ci bohaterowie akurat ci się podobali? A, bo Fern y, była śmieszna dosyć. Takie no taki te wyrazy twarzy jej mm -hmm. takie śmieszne robiła i, i takie najlepiej pokazywała złość ze wszystkich tych. Okej. Okay. A Win to był taki bardzo fajny. Dużo energii miał jakby. Okej. Okay. A powiedz mi, bała się Jodana Nauda, czy, czy nie? Czy go lubiłaś? No na początku tak, no... W sumie go tam trochę był, no, dla mnie był w porządku. Mhm. A powiedz mi jeszcze tu było bardzo dużo o piratach, o poszukiwaniu skarbów, o kodeksie pirackim, były komnaty ze skarbami. E, lubisz takie historie? Bardzo. Na przykład w tych filmach Star Wars, tych głównych, to jakby nie było piratów. No nie, tutaj piraci byli Trochę jak Piraci z Karaibów. No trochę tak. Dobrze, to powiedz mi może, który odcinek był twoim e, ulubionym. Ten ostatni, ósmy. Okej, okay, a dlaczego? Bo się tam działy te przygody, że X-Wingi tam na latały, była wojna, te wybuchy. I w ogóle ten cały skarb. I jak walczyli, jak ci Piraci tam byli. Mhm. No dobrze, a powiedz mi, czy jest coś, co ci się może nie podobało w tym serialu? Co byś chciała zrobić inaczej albo zmienić? Hmm. No w zasadzie wszystkie odcinki były super, ale tylko, tylko jakby najbardziej to bym chciała yy, dowiedzieć się jak tak, czemu ta KB w ogóle miała te okulary i tak dalej? Bo było mówione, że miała jakiś wypadek, ale nie mm -hmm. było mówione konkre konkretnie w tym serialu. Bo może gdzieś to jest napis napisane, ale w mm -hmm. serialu nie było. No nie, w serialu tego nie powiedzieli, powiedzieli tylko, że e, miała, miała wypadek. wypadek. A twój ulubiony odcinek jest jaki? E, podobał mi się ostatni odcinek, e, A ale. Nie, najbardziej podobał mi się chyba ten poprzedni odcinek. Ten siódmy? Tak, siódmy. Nie wiem, czy to był siódmy, ale ten, w którym uciekali z tej, z tej planety statkiem, gdzie się okazało, że statek miał na sobie zbroję i była ta wielka maszyna, która chciała ich tam pożreć czy przemielić. Tak. Nie wiem, czy to pamiętasz. Tak, to to była super scena i mi się ten odcinek bardzo podobał, bo tam się bohaterowie podzielili na, na grupy, tak, bo KB była z Wimem, a Neil był z Fern, i to były takie trochę nieoczywiste pary, i to mi się bardzo podobało. Plus, mówię, no, ta końcówka absolutnie była super. Tak. Czasami, to ja miałam takie wrażenie w tym, że ogląda się ten serial, jest jakiś odcinek, i że na przykład, jak było w tym odcinku że jak się zapadają pod ziemię, jak ten mm -hmm. uruchomił ten mechanizm tym wielki, w tym wielkim skarbcu piratów, mm -hmm. to właśnie mm, jakby tak z znienacka się, pojawiły się napisy końcowe i mm -hmm. w ogóle to takie, jakby już miało się wrażenie, że pod, no pokażą jak, jak, mm -hmm. jak to się zapadli, a to dopiero w następnym odcinku. No tak, tak się robi, robi seriale, wiesz, to się nazywa cliffhanger jak się kończy odcinek taką sytuacją, że coś się zaraz ma wydarzyć, ale nie wiesz co. W sumie takie fajne uczucie. Mhm. Mm a powiedz mi, co byś jeszcze chciała z gwiazdnych wojen zobaczyć? Jakie przygody? No, w zasadzie te wojny klonów, te wojny klonów, jeżeli chodzi o serial. Mhm. Mm no, no... A z tym serialu, tym, yy, no... Załoga rozbitków to mi się chyba najbardziej podobał z tych wszystkich, co widzieliśmy. Mhm. Bo jeszcze Mandalorianina całego nie widzieliśmy. Ale to co, wrócimy sobie do Mandalorianina? Mhm. Dobra. To dzięki. to dzięki. Do usłyszenia, cześć. Do usłyszenia, cześć. No i witamy po krótkiej przerwie Jeszcze, albo być może w nowym odcinku Zobaczymy Nagrywaliśmy o, z ekipą Z Mando i z Rychem O załodze rozbitków A teraz dołączył do mnie kto? Hubert! Cześć, śpiona i no, mówimy o tym, że załoga, czy mówiliśmy w podcaście o tym, że załoga rozbitków to serial dla całej rodziny, dla dzieciaków no to mam tutaj Huberta dzieciaka, oglądaliśmy z mamą, Hubert, oglądałeś, nie? Między innymi tak, też oglądaliśmy. i skończyliśmy niedawno załoga rozbitków, no i powiedz mi, jak ogólnie Ci się podobał ten serial? Tak, na razie ogólnie podobał Ci się, zadowolony jesteś ogólnie? z seansu Według mnie mogę się to zapytać na koniec, jakbyśmy już omówili wszystkie względy, dlaczego taka ocena, a nie... Ale nie, to najpierw powiedz tylko ogólną ocenę i zaraz przejdziemy do szczegółów. 7,5 na 10, no, bo ja nigdy nie oceniam za dużo, jedyny dobrze. serial, który oceniłem na 9,5 to był Boba Fett i Andora na 10 oceniłem, to była jedyny serial w historii, No dobrze. na 10. Eee, No to teraz tak eee, na początku, bo mamy tutaj w tym serialu ekipę dzieciaków czyli to jest właśnie taki serial pod dzieciaki, trochę jak w no. książkach z Wielkiej Republiki że właśnie zawsze mamy bohaterów dziecięcych eee, mamy tutaj czwórkę dzieciaków w tej ekipie nie, czy ty masz jakąś ulubioną postać z nich wszystkich? E, no mam Nila jest Nila. taki słonik, bo on był taki on był a taki później, pocieśny, nie? tak, a później on, e, ja się, zawsze dla mnie to jest śmieszne jak postacie e, w filmach aktorskich mają takie wielkie oczy czarne takie, że nie mają z ziweni czy tylko takie mają takie, po takie jak robią, takie... robią koty oczy o kota ze Shreka, tak? Coś nie, jak tym... robią Minionki słodkie oczka Tak, a dl mu, dlaczego mówisz jeszcze, że Nil ci się tak podobał? Że, że, że zabawny był, tak? No tak, bo niby on był najmniej odważny ze wszystkich A jak na przykład próbowali ich zabić na tej planecie obok Atatina, To się rzucił na tego robota Tak, rzucił się na robota Albo go wypchali na pierwszego przy tej Tak, tak, I, i, a na końcu przecież też jeszcze pamiętasz w finale y, y, Co zrobił? strzelał z armaty do tak, statku piłackiego. Tak, także miał, miał zdecydowanie swoje pięć no minut. Tak. Czyli nie, to twoja ulubiona postać. Dobra, a e, trochę pomocnikiem, a trochę przeciwnikiem summa summarum naszych dzieciaków okazał się Jot, czyli pirat, który wydawało się nam w pewnym momencie, że może będzie Jedi. Jak ci się podobała ta postać? 7 na 10, bo według mnie trochę bez sensu wprowadzili to, że on niby jest Jedi. Czyli, to, że no nie, tak. ty, czyli ten wątek ci się nie podobał, że no tak, tak, to, stuli, to jest że że on ma jakieś, jest użytkownikiem mocy, tak? No albo jest. No bo, bo jest. On no mówi jest. na końcu, ale to trochę bez sensu. No, cały serial... Rah, rah, rah, rah, jestem, ja nie jestem Jedi, ja nie jestem dzisiaj. Ja a w ostatnim odcinku, po ostatnie 5 minut, on mówi... Nauczała mnie wtedy jakaś tam mistrzyni, no tak, i później kazali mi oglądać jak ją zabijają, i później już nie byłem jeda i wala, lala No no tak, no to jest droga wielu pewnie użytkowników mocy w mrocznych czasach, czyli po rozkazie 66. No ale suma summarum on e, po czystce, czystce, czystce. tak. E, ale no został tym piratem. E, no i jak ci się podobała ta piracka ekipa? No bo e, tutaj są dwa wątki o, od razu o które bym cię chciał dopytać, no bo po pierwsze, to nie jest pierwsze kiedy mamy piratów w bieżnych no. wojnach bo w, gdzie I tu nie już omówiłeś mi już gdzie byli piraci był w Mandalorianinie By, byli w Mandalorianinie, kapitan Rzeżucha i jego ekipa i był Hondo między innymi jego no ekipa tak. w Rebelsach tak? e, czyli mamy piratów w Mandalorianinie mamy w Rebelsach e, no i jak ci się podobali ci piraci tutaj w szkieletowej załodze? W do dwóch pozostałych man, y, mogę ocenić w rankingu takim Mandalorian pierwszy, mhm. oni drudzy, a ci w Rebelsach trzeci. No bo tam był no, w zasadzie no, Hondo tak, głównie no, i ta jego ekipa. Oni tam byli przez 20 Hondo to tam był raz... znaczy Hondo był często, mhm. ale ta jego ekipa już była. Ja znał bo on tam tak naprawdę nie miał ekipy. No a powiedz mi jeszcze coś takiego, bo my też z, z, robiliśmy sobie całkiem niedawno... E, e, seans wszystkich piratów z Karaibów no to jak jako już też doświadczony e, widz e, historii pirackich jak Ci się podobały te wszystkie wątki pirackie związane z kodeksem z e, e, tutaj tymi wszystkimi artefaktami, z pirackimi skarbami i tak dalej. Artefaktami było bardzo fajnie, według mnie ten skarbiec był bardzo śmiesznie zrobiony. Ale że... mówisz o tym z tego szóstego odcinka, ten tak. co tam przez ten kwas się przebierali, Tak. tak? To tam Ci się podobało jak z tym mieczem świetnym, nie? Ten Wims sobie prawie w nogę kupił. <grystanie> tak, e, ustawił się, powiedział to twój koniec i, wbi, i, i strzelił sobie mieczem świetlnym obok nogi, bo miał go źle chwyconego. No dokładnie. E, no ale zaczęłaś mówić o tym skarbcu, że ten skarbek e, ci się. No podobał. on był bardzo śmiesznie zrobiony i trochę fa... dziwne było to, że Uro, on już mówi. <grystanie> teraz was dopadę, tak? A oni sklikają sobie krzesełka i robią, bye, bye, bye. Nie, że uciekli mu no z jazdem, tak? tak? E, ale no to mówisz, że skarbiec fajny, a te pozostałe artefakty, ten kodeks i inne rzeczy, podobało ci się e, to? Artefakty były fajne, ale kodeks według mnie był trochę bez sensu, bo w Mandalorianinie mówili Piłaci, że prawo jest tylko jedno, Piłat kradnie i nikogo się nie słucha. A tutaj nagle, że milion praw kodeksu skazany ma 20 milionów słów, ma 20 sekund, może sobie... No tak, tak. Ciągle się powoływali na kodeks. A no tutaj tak. w ogóle kodeks najbardziej cytował droid. Jak Ci się podobał ten droid SM33? E, fajny był, ale według mnie trochę dziwne było to, że on go, zabi on go zabił w ostatnim odcinku No zabił, ale tak nie do końca, bo widziałeś, że Katie zabił go mu... w końcu e, go, go naprawiła, można no, powiedzieć nie? nie naprawiła, tylko po prostu podłączyła mu kablę z głowy do kabli z ciała A No dobra, no to, to pirackie klimaty, y, dzieciaki mamy, no to teraz fabuła Jak Ci się podobała ta przygodówka w kosmosie, czyli ta, ta cała podróż dzieciaków? Dobrze się bawiłeś na tym? Tak śmieszne było, jak oni byli w tym laboratorium sowy i jak on wyjął pistolet ta, ta sowa i tak po tych książkach pod tymi książkami latało tak, tak, no czyli mówisz, że fajny był odcinek z sową, podobał ci się bardzo odcinek ten ze skarbcem tak. jakiś jeszcze? któryś tam taki masz wyróżniający? Mm ten finał wyjątkowo na tle innych finałów nie wyróżniał się za bardzo nie wyróżniał się za bardzo, no nie. nie? Tam lepszy był ten mówiłeś, co między innymi te dzieciaki uciekały później z tej planety tak, e, z tego śmietniska, nie? To tak, ci się super to podobało. To było śmieszne, że, że oni powiedzieli im w, w gratulacje w nagrodę za wasz trening, żebyście tak, dobrze na treningu poprowadzicie nas na dzisiejszą wojnę. Tak, ale to nie, to jest jeszcze ten wcześniejszy, a ja mówię o tym odcinku, co później uczekali przed tą maszyną taką, co się musieli wyrwać tym statkiem. A, to tamtą. też, bo to było właśnie w tym skarbce. Tak, tak, no i to, e, czyli mówisz, że finał na tle tych wcześniejszych odcinków, gdzie się super bawiłeś, to tak. nie do końca ci się podoba, No nie tak? do końca, bo w, w, w, w dużej części finałów, jak na przykład w Mandalorianinie były jakieś śmieszne akcenty, to tutaj to, to, to on był taki poważny, tak? tak, teraz zostaniecie zabici przez moich piratów macie wykonać rozkaz otworzenia bramy. A powiedz mi, a zaskoczyło Cię to, że Jod ostatecznie się okazał zły? No bo Nie. to był dla mnie lekki szok, że on na przykład zabił tego kapitana Brutusa i ogólnie, że on się okazał raczej złolem, bo myślałem, że on się nawróci. Nie, bo ja odebrać, my ci mówiłem po pierwszym odcinku, że jak on szedł do tej kwatery, czy tam po drugim, że no. jak on szedł do tej kwatery, tego typa, no. to wziął sobie nożyk i tak schował do kieszeni, to mi wyglądało identycznie do tego typa z pierwszego odcinka na skarbcu, co go piłaci i chcieli zabić. No tak, no bo to, było, to był on, nie? No tak. I już czyli nie wierzyłeś w to, że on się nawrócił i no że był nie. dobry i że dzieciakom pomagał, tylko od początku zakładałeś, no, że on będzie zły cały czas. E, czy on się zapytał, czy, czy gdzie jest skarb? E, jak byli w tym jednym z odcinków? Mhm. No dobra, no to powiedz mi, ogólnie jesteś zadowolony i dobrze żeśmy się bawili oglądając ten serial, ale teraz trudne pytanie jako do fachowca od gwiezdnowojennych seriali. To jest kolejny aktorski serial i jakbyś o, ja miał wiem. wymienić tak nie wiem top 3, to szkieletowa załoga mieści się w top 3 czy się nie mieści? Zastanowiłem się teraz pomyśleć. Tam było albo sześć, No albo mamy siedem. Asoka, Akolita, a Andor Asoka na ostatnim Boba Fett, Mandalorianin i Mandalorianin drugi od dołu mhm. Później była Akolita mhm. Później jest 100, A top 3 to jest Kenobi Kenobi, Boba Fett i Andor okay. e Czyli na czwartym miejscu załoga tak. Ale ogólnie y, zadowolony jesteś, tak? Z tak, tego sensu? Tak, a najbardziej jestem zadowolony z jednej rzeczy. No, że podobno w tym roku ma być, ma być już wreszcie ten walony <śmiech> tak. Andor. Tak, ma być w końcu y, kolejny sezon Andora. Czekamy bardzo. Tak. Y, no to powiedz mi, jeszcze masz coś do dodania, jeżeli chodzi o y, załogę rozbitków? Nie, ale mam za to pytania do ciebie. No to który, powiedz na koniec. Jak jesteś moim tatą, to który z rodziców najbardziej ci się podobał? Który z rodziców najbardziej mi się tak. podobał? Ale żeś pytanie mi tu walną trudne, o matko. E, wiesz to nie, w sumie ci rodzice to nie mieli za dużo miejsca. No tak. No, bo był ale... tylko ten ojciec Wima na pierwszym miejscu e, e, i w zasadzie ta matka, która była tą szefową całej tej grupy. No rodzice oni mieli, byli tłem, no ciebie znaczy Bardzo im zależało na tym, żeby A dzieciaki ci wróciły. No. Wiesz, wiesz, który był moim ulubionym? No. rodzice Wima właśnie. Bo no. oni zawsze. Najśmieszniejsze, bo Znaczy było to... Wima? To tego, nie, to nie, We... Nila. Nie, Will, Nila. Mhm. No właśnie, myli mi się. E, jak ci piłacze przyjechali, do domu sobie pod kąpielą, w bąbelkach i nagle takie puf. I wszystkie światła mu gasą, a on do mamy. Mama! No. A mama na dworze gapi się, jak piła ci bomba no, no, no, czyli Nil i rodzinka najlepsza dla ja, ciebie Idzie i brat, braci Uimac, tam się tak. wiem. Oni byli tacy mali, i oni z tej mamą robili słodkie oczka, bo prosili o jedzenie. No, no jak to słyszycie, jak, nie jak nie, jak nie słyszycie entuzjazm Huberta jest nieokiełznany, jeżeli chodzi o ten serial, więc, pomimo tego, że nie zaliczył go nawet do top 3 aktorów, to bawił się bardzo dobrze. Tak. I jeżeli nie masz yy, nic do dodania, no to będziemy na dzisiaj kończyć. Ostatnie słowo? Zapomniałem o ebs w rankingu. Ale no, animacje to wiesz, to jest osobny no. temat. No. Dobra, topiona, trzymaj się i do następnego razu. Cześć. Pa. You